W 38. odcinku podcastu Złoty Tron witają Was Zigi, Vincent i Szwagier. Witajcie w podcaście Złoty Tron na temat nowości wydawniczych z firmy Games Workshop. Chodzi tu zarówno o modele, jak i książki, komiksy i wszelkie inne newsy poboczne związane z naszymi ulubionymi uniwersami Warhammera 40 000, Warhammera Age of Sigmar, a także im towarzyszących. Zaczniemy sobie od warsztatów, czyli co kto skleił, pomalował w ramach naszego hobby. Kto chce zacząć, może Vincent, bo wiemy, że teraz już coś zrobił. Niewiele, ale rzeczywiście coś zrobiłem. Okej, okay, no to wbiliśmy ślady w zeszłym tygodniu w Nebula Studio w Warszawie na płytę, więc w tym momencie zostały mi takie jakieś poboczne zadania w koło albumu. Mam troszeczkę więcej wolnego czasu. A spotkałem się z kolegą, który poprosił mnie o pomalowanie mu do magii miecza figurek, no spodziewałem się powiedzmy, nie wiem, dwóch zestawów po 10, 20 może fiksów. Dostałem taki wór, jak widuje się w filmach, że kole się mają w tym dragi na przykład, nie? I są obstrani, że w domu ktoś im znajdzie, no to dostałem taki worek figurek, upakowany po prostu. Eee, nie wiem, kiedy to pomaluję. Jestem przerażony lekko, ale od razu koledze też powiedziałem, że stary, no będę ci to wydawał co parę miesięcy po kilka modeli, bo, bo nie wiem kiedy to zrobię. Bo ma do talizmana, do magii miecza, ma dosłownie wszystkie dodatki, więc jest tego ogrom. Natomiast jeszcze yy, ostatni raz jak się widzieliśmy przez yy, krótką chwilę, yy, szwagier prezentował mi model Cyphera i tego samego dnia jeszcze mnie naszło i usiadłem i zacząłem robić tą część hobby, która mnie najbardziej jakby kręci czyli konwertowanie stwierdziłem, że zrobię sobie z Cyphera Moritata do swoich Nightlordów, więc no Cypher dostał The Chogorian Shave czyli obciąłem mu twarz wkleiłem mu fragment faceplate'a z bodajże nocnych raptorów. Mam kilka takich lekko uszkodzonych hełmów, gdzie mam te, te skrzydełka, te, te kresty mam ułamane, więc te, te hełmy zazwyczaj idą na straty albo wklejam je w termosy czy w coś takiego, żeby nie było tej górnej części hełmu widać. Więc wyciąłem faceplate, wkleiłem, wyjątkowo upierdliwa część pracy, nie wiem, czy jeszcze nie będę poprawiał. Wyciąłem mu broń, którą ma domyślnie, czyli ten, ten jego dziwny ten pistolet plazmowy, który ma, i ten jego dziwny bolter. Wziąłem dwa pistolety, po prostu plazmowe, z zestawu Betrayal od Calf, te takie trzydziestkowe. One mają lekki design, taki śmieliśmy się, że jak z lat pięćdziesiątych, z jakiegoś Baka Rogersa czy czegoś, wkleiłem mu, elegancko pasują zarówno w kaburze, jak i, jak i w dłoni i yy, z, ze struny gitarowej zrobiłem mu feed do tych plazma pistoli, bo Moritaci mają zrobione tak, że mają super tą broń, którą mają. Moritatowi można puścić bodajże dwie plazmy, dwa bolt pistole i je yeah, Volkite Serpenty. Nie wiem, czy nie rozszerzyli ją jeszcze jakiś tam zestaw pistoletów. I po prostu Moritat to, to jest takie unikalne HQ, które nie może być twoim warlordem. Jego się zazwyczaj zrzuca gdzieś tam na tyłach. I jeśli chodzi o fazę strzelania, to dopóki nie wyrzucisz jedynek, po prostu strzelasz ciągiem. Więc jak ci dobrze akurat pójdą kostki, to można wytłuc oddział Terminatorów w jednej rundzie strzelania. Bo strzelasz na przykład 15 razy nie, z plazmą w nich. Problem jest taki, że getshot masz również na dwójkach, jeżeli mi, mi nie pamięć nie myli, ale takie, takie, takie HQ, które albo po prostu wpada na mapę i ginie, nie odzyskawszy w ogóle wartości swojej punktowej, albo HQ, które wpada na mapę i potrafi naprawdę dosyć mocno zamieszać i, i zrobić niezły bajzel. Jest tylko jeden oddział, który mu można podpiąć jako, jako ten mm, oddział z którym on się może poruszać to są Legion Destroyers. No i zobaczymy jak mi wyjdzie. Także myślę, że go w, w, do końca przyszłego tygodnia go skończę tam czyścić, konwertować i może już go zacznę malować. To elegancko, w końcu coś zacząłeś robić. No super, elegancko. Cieszę się, że wreszcie do tego wróciłeś. I yy, Więc jeszcze mogę coś poradzić z tym yy, malowaniem mm -hmm. dla kolegi. Yy. Znaczy tak, możliwe, że zapędziłeś się troszkę w kozi róg. Yy. Powiem tak, nie bój się koledze powiedzieć, że ich stary, to jest troszkę coś innego niż się spodziewałem kiedy się godziłem na to i może, może no, to jakoś inaczej tak, Nie Wiesz co, tak. mi, to, mi to nie przeszkadza, bo ja nie będę na pewno mu tego robił na poziom jakiś taki wiesz, yy, super wyczesany, a naprawdę jak yy, drugiemu kumplowi Tasiorowi malowałem te fixy, te fixy do, do talizmana, do tej podstawki, to miałem kupę z tym zabawy, bo wiesz, każdą figurkę praktycznie malowałem inaczej, innymi technikami, innymi farbami, ja, tak, tak, tak Natomiast, tak stary, Jaki poziom by nie był, to jest ileś godzin twojego czasu i ileś farby położonej na plastik, tak, więc no... Szanuj się, ceni się. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Zobaczymy po prostu jak pójdzie, no. Deadline'u nie mam. Bo też wiesz, chodzi o to, żeby, żeby to nie był taki miecz Damoklesa, który nad tobą wisi, że... Pomalowałbym coś dla siebie, pokonwertowałbym coś dla siebie może, ale no mam te 500 figurek kolegi, które obiecałem, e, to jest ale zbyt nie, dom, więc skary, to, to dzisiaj jest nie kto mi się nie przejmuję się tym w żaden sposób, jeśli o takie rzeczy chodzi. No to dobrze, no to spoko. Zigi, jak tam? Spoko, no dobra, to ja pójdę drugi, że tak powiem. <laughs> Od ostatniego podcastu um, pocisnąłem jeszcze, jeśli chodzi o na przykład naszego, czy mojego otwór, Iron Bossa z RTLW, pocisnąłem mu jeszcze Powerclaw'a, tak właśnie patrzę po swoim Instagramie, bo ostatnio dzięki Instagramowi przynajmniej wiem co robiłem i co malowałem, przydaje się do tego chociaż, więc mu tą mapę pomalowałem Powerclaw'a, więc został mi tylko tak naprawdę korpus, znaczy tylko. Został mi korpus, całe ciało i, i łeb i jeszcze grot na, na plecach mu. Ale chwilowo odstawiłem ten model, ponieważ wróciła mi faza, nie pamiętam z jakiego powodu, chyba albo my żeśmy gadali, albo z kimś gadałem, na flashterersów. No i wyciągnąłem sobie swoją armię flashterersów, zacząłem ich odgrzebywać, tam do, do, wykańczać podstawki i tak dalej, żeby modele zaczęły wyglądać, bo miałem na przykład przepodstawkowane 30 są 40 modeli, ale tylko posypany piasek, nie pomalowane więc to pocisnąłem, na 32 wrzuciłem wszystkich Space Marinów e, starych termosów, no i właśnie wyciągnąłem starych termosów, piątkę termosów z... jak się nazywał ten box? Black Reach Chyba, że oni tam byli taki... E, Sorry, a... ale się przyczepię, termosów na 32 wrzuciłeś? Nie, no termosów na 40, tylko tak Ach, powiedziałem, że w okay. ogóle przypodstawkowałem ich, bo miałem jeszcze starych e, chyba drugo czy trzecio edycyjnych na 32, wiesz? I oni też byli przepodstawkowani na czterdziestki. Na Wyglądają dosyć tak jakby stali na wielkim placu po prostu w porównaniu do tych nowych te, termosów. No ale e, właśnie w Black Ridge'u był ten taki zestaw pięciu termosów, że wiesz, jakiś tam kapitan z mieczykiem e, i assault z mieczykiem, tak, tak. tak było pięciu takich tak? Monopols, ale z rękami, z rękami, które można obracać na osi jednej powiedzmy. Tak, tak, tak, tak, mam, tak, ich, tak. mam ich sklejonych Znaczy mam całego Black Ridge'a sklejonego, pomalowanego. No, miałeś więc wzią... ten w nowa Marinski kiedyś miałeś chyba? Miałem tak, a teraz mam tak Ultras. Nie, No więc przemalowałem ich. Czy przemalowałem? Dokończyłem malowanie, bo nie byli tam rzucony podkład. No i zrobiłem ich sobie elegancko na, na właśnie flaszter skończymy. i są nawet zadowolony z efektu. No, jak na szybkie takie malowanie. W międzyczasie zakończyłem model ptasiora do Kingdom Dev dla mojego patrona i wysłałem już model. Nie wiem, chyba. Wrażenie sprawy model no, tragiczne na, na żywo, bo nie dostałem żadnej informacji, nawet, że paczka doszła. <laughs> Chyba, że zaginęła ona gdzieś w, wiesz. W poczcie. No w każdym razie wysłałem paczkę. Projekt zakończony. Czekam aż teraz drugi mój patron, który właśnie też wykupił taką usługę w cudzysłowie, przyniesie swój model. I aż się boję, co to będzie, bo to kolega jest, więc mu pozwoliłem przynieść cokolwiek. <śmiech> Natomiast, no czekam, jeśli ktoś jest zainteresowany, to takim czymś to jak najbardziej zapraszam. Natomiast już nie będą to takie duże modele, bo jednak za dużo czasu mi to zeszło. Dodatkowo jeszcze wyciągnąłem do Space Hulka librariana te w, w termosce który jest bardzo fajnym modelem i który napocząłem lata temu, Bóg wie nawet, ile, ile lat temu, no i po prostu wziąłem Przysiadłem na niego, znaczy no do niego 2-3 dwie, dwie, godzinki e, i zrobiłem go do końca. E, oczywiście po zrobieniu zdjęć oczywiście znalazłem jeszcze kilka rzeczy, które mógłbym zrobić i tak klepałem jakieś różne highlighty i tak dalej. Ale model uważam za skończony. Właśnie też wykończyłem podstawek, bo to są modele ze Space Hulk'a. One miały takie dosyć specyficzne podstawki, przestrzenie pod nogami, że można było je postawiać, ustawiać na planszy. Natomiast jak się je wstawi na 40 one też na tej planszy sobie dadzą radę. Nie? Można i tam, wiesz, pu, y, tak... Bokiem Tak. Postawić. Mam jednego takiego ze Space Hulka w tych moich ultrasowych termosach, który jakby odrywa kawałek tak, tak, metalowej tak. płyty. To jest z jakiś tam brat, korbullo no czy coś bardzo takiego. Bardzo dobrze pasowało na 40. Tak, tak, idealnie. One w, idealnie wpasują się. No Ja to zasypałem oczywiście jeszcze piaskiem, żeby tak to mniej trochę było widać i jest git. nie wygląda jakby kawałek blachy podnosił. Będzie wyglądał jakby kawałek blachy podnosił z piachu, nie? No i właśnie. I tych właśnie Space Hulkowych termosów też wziąłem sobie, już przygotowałem stoją spodstawkowani, z spodstawkowani, z, zapodkładowani, bazowe kolory położone oni tam stoją w kolejce, Nie, ale w międzyczasie zrobiłem jeszcze oddział jeden e, taktycznych Marines, starych jeszcze e, taktycznych Marines, oni są już, już plastikowi, natomiast to są jeszcze te stare wzory, bardzo, bardzo stare wzory. E, te, które no. stoją na y, lekko ugiętych nogach y, w stylu robię kupę i trzymam bolter. Trochę tak, tak, trochę tak, tak. No, ale... Druga, druga edycja. A nie, to nie to oni są aż tak starzy, nie, nie, nie, to nie są aż tak starzy, tamtych mam, yy, yy, też mam taki oddział, ale to, to nie ci, nie, nie, to ci są chyba, już nie pamiętam, tak dawno ich kupowałem i tak dawno ich nie ruszałem, że aż nie pamiętam, czy to są, to są na pewno plastiki, no na, jak widzicie na Instagrama, to zobaczycie sobie tą postą, na przykład z 23 lutego. Ym, no i w międzyczasie udało mi się dorwać, yy, dorwać box paria Nexus, yy, który, yy, który mogłem pomalować do recenzji i tak dalej, Racenzja niestety nie wyszła jeszcze, bo, bo za dużo tego jest po prostu. Ale pomalowałem sobie Flaid wansów i pomalowałem sobie Kronomancera, postać, która jest do, do tego boksa dorzucana. I zagrałem już tym Kronomancerem w Najlepszym Battery Porcie. Natomiast nie mam zielonego pojęcia, co, co, w czym ten koleś jest dobry. Ma fajną broń, fajnie się bije, ale poza tym... Yy, nie mam pojęcia jaki ma inny benefit. Natomiast... Ja myślę, że może pomoże w tym przeczytanie rulsów. Nie no, rulsy znam stary, no. po prostu nie wiem, nie mogę wykorzystać jego synergii. No jest takim, że ma daje tam, kronomatron daje na jakieś tam jednostki i daje im możliwość przerzutu szarży i, i, i, i 5 plus inwula, więc może właśnie dobry jest przy takich flight które żeby upewnić się, że na pewno doszarżują i w szarży jeszcze przestał tury przeciwnika mieć plus 5 plus inwula. Może to znaczy, jest jego taki Nie chcę spojrzeć dalszej części odcinka, bo będziemy troszkę mówili o Parajanexusie w dziale Newsy, tak, tak, tak. Natomiast z tego co wiem, to tam jest straszna nierównowaga w tym pudełku, bo Marinsi podchodzą pod 200 punktów mm -hmm. tych pięciu ciężkich ganerów i kapitan. A Nekroni to tam nie wiem, czy do setki dobijają. Więc no... nie pamiętam jeszcze, że ile. Czy on kosztuje 4 power levels? plus power level, czy mogę powiedzieć, a. Flade 1C5 albo Max Ale to poczekaj, bo ty mówisz o regułach czterdziestkowych czy klitymowych? Czterdziestkowych, no bo, bo, bo mówię o czterdziestkowych z regułach. A okej. Okay. A bo, gier, czy sugerujesz, że bo, bo w tym ich wykorzystywałem. Jeszcze raz? <laughs> nie, w ogóle. <laughs> co, co? Wie, czy ja to... faworyzuję, czy, czy uważam, że GW faworyzuje Marta? <grybujesz> nie, no, nie, no, no cieszę, cieszę. Cieszę, cieszę bym śmiał. Natomiast jest jedna bardzo fajna rzecz odnośnie tego modelu, jak już jesteśmy przy tym modelu i przy modelarce, i przy hobbystycznych rzeczach. Ten koleś ma dwie opcje laski, którą może trzymać w ręku. Nie? Ma tam jakiś ion stafe, i ma jakiś. Yy... I ma jakiś ten, i, i on stawi jakąś drugą laskę. W czasie jest tak model zrobiony, że bez wklejania można tą laskę wymienić, odpiąć mu rączkę i włożyć drugą. Bo ogon, który zawija się na laskę, może tak pozapi no pozapinać tą. Jest tak fajnie dźwignia zrobiona, że pin, który jest z. Czekałem, jak powiesz, że może pozapinać laskę, bez kitun. <laughs> z bok. W każdym razie można tak ułożyć, że można, znaczy, bez wklejania, bez magnesowania możesz mieć, możesz używać dwóch opcji tej laski, nie? którą chcesz. Tylko trzeba ją sobie pomalować. Przy moim malowaniu niestety się no farbą się trochę skleiły, więc muszę ją tak odłamać, bo okazuje się, że druga też jest całkiem fajną opcją. No i, i tyle. I to tak naprawdę wszystko, co pomalowałem, jeszcze tam sobie dłubałem właśnie z tymi z tymi, z tymi, z bo znalazłem dwóch pozostałych. Znalazłem sześciu taktykali, których ty, żeś mi szwagier kiedyś pomalował. Nie pamiętam, z jakiej okazji ty, to pomalował, ale tak po prostu chyba miałeś częściej i zrobiłeś mi, po sześciu, sześciu po okazji. Um, Także dostosowałem ich podstawki tak bardziej już do moich. Zostawiłem te twoje blade, czy nie blade, tylko y, puste, y, pusty piach, ale ramki zrobiłem czarne, bo moje wszystkie, wszyscy koleś mają czarne ramki, więc wygląda to już fajnie i spójnie z całą armią. No i dał, jak żeśmy się widzieli, chwilowo dałeś mi kapitana właśnie też z Bleckcha. No jest z Black nie? Dobrze pamiętam. Ten kapitan. Tak, dokładnie. Starter czwartej edycji, jeżeli czwarta. Czwarta tak. albo piątej, piątej chyba, wiesz? Wydaje się, że piątej, nieważne. Tam, gdzie był Makarek Blackridge dła... ten taki kapitan z płaszczem i z prawej ręce miał miecz taki wystający. Tutaj idziemy, nie? Tak, ma miał... power Sword i mastercrafted bolter. Tak, no i przyda mi się kapitan do moich właśnie starych marines, do moich legendary tactical marines. No i w międzyczasie jeszcze stwierdzimy, że fajnie byłoby mieć czaplina jakiegoś, więc wygrzebłem stary model, stary już drugo y, rogu traderowo właściwie, chyba nawet model y, Inkwizytora, jak się okazuje. Szukałem go pod jako librarian chaplin, nie mogłem znaleźć, a się okazuje tutaj, że zupełnie przypadkiem na blogu znalazłem, że to jest inkwizytor, model inkwizytora, który będzie w miał laskę. Co? W terminatorce. Inquisitor, w terminatorce, tak. tak. Który będzie miał laskę librariana, którą możliwe, że skonwertuje tak minimalnie, że na przykład im przytnę. Żeby nie wyglądała tak, wiesz, ordynarnie klaska Librariana Ale Przepraszam, I... że się wetnę, bo on ma... to się nazywa Crux Terminatus? Tak, Czasami i to jest, powiem, od, od, to jest od metalowego Librariana w Terminatorce, który był po prostu Space kanoniczna broń kapelana to jest... Y... Ale nie, nie, nie, mówię o odznaczeniu na, na ramieniu A ma to. no chodzi mi o to, że... Y... Znaczy wszyscy, którzy noszą ręka. Terminatorkę, wszyscy, którzy no. mają prawo noszenia terminatorki, to są weterani, a weterani z automatu za swój status weterana mają y, prawo do noszenia krug z terminazów, czyli tego krzyża takiego, w którym jest ponoć kawałek, y, Dobra, ale ten to tam, niby kawałek zbroi imperatora chyba. Tak, Shards of the emperor's armor. Ale skoro to jest inkwizytor, to jakby jest poza tymi. Znaczy to był model bazowy Inkwizytora, no tak jak Zinim mówi, z ery Rock tradera. Ale ręce więc są w ogóle złosowe. I... Nie jeszcze lore że... był nieustanowiony. Tak, Ale... no stary, to był jeszcze etap, kiedy był Librarian Ultramarinsu, który w jednej czwartej był elfem, więc... <grym> no, w każdym razie, wracając do tematu norby tego gościa i w międzyczasie jeszcze Gdzieś tam w jakichś przerwach już nie na streamach, ale tak jak sobie siedzę coś tam dłubę, to psiknąłem na srebro i zacząłem malować tereny do właśnie Paria Nexus, czy Nexus Paraja? Paraja Nexus i zacząłem malować dodatkowych dwóch locust heavy destroyerów, takich dwóch takich super heavy ciężkich kolesi do nekronów no, na takich deskorolkach, to się nazywało, na deskach, nie? I Ghostarkę. E, nie, Doomsday Arkę, przepraszam. I, I Doomsday Ark. To jest taki wielki pojazd z wielkim działem dla nekronów, ponieważ potrzebuje jakiegoś ciężkiego umpw w swojej armii i jak będziemy grać na 1500 punktów, to przyda się jakieś mocne pieprznięcie. E, no i z hobbystycznych rzeczy to tyle aż. E, natomiast jeszcze... <śmiech> Oczywiście zagraliśmy jeszcze jedną grę z, z, ze śniegiem, którą w międzyczasie edytuję i niedługo się pojawi już na kanale. Yy, także, także tak, no zapraszam do oglądania i szwagier, over to you. A u mnie nietypowo mało. <śmiech> Luty minął cały pod znakiem Dead Guard, modeli zaledwie 9. Już dawno nie pomalowałem jednocyfrowej liczby modeli w miesiąc. No, ale też się zdarza. Musisz dać mi szansę w tym roku, nie? żebym cię przegonił. To było trzech Lord Terminatorów i pięciu, przepraszam, sześciu Space Marine Heroes sezon trzeci. Wszyscy do obejrzenia na blogu i na Instagramie, jeżeli chcecie. Przyjemne modele, fajne. Teraz sobie maluję Plague Marinesów z pudełka. Plague Marines, czyli tam gdzie jest siedmiu w pudełku. No ogólnie jest, jest ten moment na Dead A w marcu, czyli już teraz w sumie, na początku marca mija dokładnie rok, Odkąd pomalowałem pierwszych sześciu plagasów, gdzie to miał być tylko i wyłącznie Kill No to rok później już jest więcej niż Kill No coś, ty... no, tak, ale to tak to fajne. jest. No pomaluję jeden model, o Jezu, mam tu już 2000 tysiące punktów armii. O... A, o. Ups, nie wiem jak to się stało, zupełnie nie wiem. Tak. To eskalowało szybko. No dobra, no to w sumie, w sumie tyle, e, jeśli o mnie chodzi. E, I co, kończymy dział warsztaty, dziękujemy wam za uwagę. To tyle, jeśli chodzi o nasze postępy w hobby od ostatniego odcinka. Czekamy pewno... się, dziękujemy, że znowu wpadliście na nasz kanał. Cześć. Ha, ha, ha, ha. A teraz ukryty track po podcaście, czyli dział newsy. <śmiech> Trzeba czekać 20 minut, ciszy, przesłuchać Albo przewinąć kasetę, nie? <grymne> no dobra, chwila muzycznej przerwy i słyszymy się na newsach. Zacznijmy sobie od przeglądu newsów, oczywiście z naszego ukochanego Warhammer Community, które jest ostatnim dostarczycielem wielu, wielu artykułów: wielu spamowych artykułów i do, dosyć clickbaitowych, ale jednak można z niego coś wyłuskać. I od 12 lutego pojawią się parę rzeczy, na które byśmy chcieli zwrócić Waszą i naszą uwagę. No i zacznijmy sobie od <śmiech> pierwszego newsa z 12 lutego, właśnie, o nowych, nowych rzeczach do. Do Nekromundy. I tutaj mamy na przykład dwie bronie, które się pojawiają: Eviscerator Chainsword i Modified Shotgun. Obydwie bronie z flamerami. Znaczy nie mam pojęcia, jak ta broń flameruje, ten, ten chainsword, bo ten płomień będzie się tutaj nawalał w tą zębatkę, ale. No i nag nagrzewa dodatkowo te zęby Chainsworda, przez co jeszcze bardziej rażą. A, w ten sposób. Okej. Okay. Nie przemyślałem tego. <śmiech> nie wiem, stary. Albo Wie, na Wiesz, razie. że młotek to jest rule of cool. Tak, tak, tak. A nie, wiesz, praktyczny design. W każdym bądź razie, te dwie bronie troszeczkę nam informują, nie, nie informują nas, ale dają nam do myślenia, że będzie tutaj, Winco, ty tam, żeś to wykoncypował. Kolejny no gang się pojawi, tak? Tak jest. Będą redemptoryści, jeśli mnie pamięć nie myli. To jest taki gang, dajmy na to, zahaczający pod, pod inkwizycję bardzo. Myślę, że... A nie bardziej ekleziarki? Ta, O, tak, przepraszam, tak. Zresztą mieliśmy w Blackstone Fortress jedną postać, która nawiązuje jakby... Dwie. Dwie, tak, ale jedną bardziej. Ta, ta, ta pani z miotaczem ognia w takiej ala sisterkowej zbroi. Więc Panius już. Tak, może, może design jakby tych figurek pójdzie w tą stronę. Podejrzewam, że biorąc pod uwagę, że jak wypuścili tego jednego bohatera do Kałdorów, który miał kaptur w stylu Ku Klux Klanu, że mu szybko zmienili to, bo się kapnęli, że są sugestie jakie są, no to tutaj był jakby cały gang, który wyglądał jak po prostu banda, banda kolesi z Ku Klux Klanu. Oczywiście w czerwonych kapturach, bo nie mają takie czerwono-białe barwy, jeśli się nie mylę. Przynajmniej w standardzie. Tak się wydaje. E, więc podejrzewam, że będzie tutaj jakiś redesign, żeby te kapturki troszeczkę inaczej wyglądały. E, tak czy tak, jakby lorowo troszeczkę zbliżeni do kałdora. E, z tym, że są bardziej tacy, jak taka. No to są religijnie tak? Pełnoprawna sekta religijna z okay. większym zapleczem finansowym i na pewno po, pojawią się postacie, które mają taki specyficzny design, nakryć głowy, to znaczy, że hełm z koksownikiem. Tak jest. Był nawet chyba przez Boom Comics wydawany, taki, takie przygody takiego yy, właśnie Redemptorysty, który tam biega po Underhive i, i grzeszników karze i miał takiego pomagiera jakiegoś ze sobą. Biednego, który za nim latał i, i mu pomagał, niechętnie bardzo. Yy, ale taki powiedzmy Warhammer bardziej na wesoło zrobiony. No. Może znaczy inaczej, z dużą dawką czarnego humoru. No to chyba raczej No dobrze, wie. czyli mamy zajawkę tego gangu. Pewnie niedługo się pojawi w, w preorderach. Tak? Kolejny, kolejny już gang. Dobra, weźmy dalej. Mamy newsa z 13 lutego. Hedonites of Slaanesh. Doters of Cain, które będą już dostępne do zamówienia. I tutaj no, tak lepsze mieliśmy... omówienie tych modeli już mieliśmy w poprzednim hmm, odcinku, tak. natomiast tutaj możemy to dać nowy szczegół, który <śmiech>, dzięki stronie GW możemy sobie podejrzeć, bo na stronie GW można obrócić model o 360 stopni. Okazuje się, że Sigwald ma no pełną zbroję, jest cały opancerzony, za wyjątkiem pośladków i ud z tyłu. Więc tak, w razie czego jest tam... łatwość dostępu plug and play. Mówimy o tym na oczywiście. to są jak i Achillesa w jego przypadku? No pewnie coś tak, chyba że nie no, jak go ranisz to ma jeszcze twardszy wzwód i, i plus 5 do inicjatywy, nie wiem. To jest Ałanie Szczytelka. To jest wyznawca Slanesza, więc podejrzewam, że wiesz, jak go akurat tam zaatakujesz to lubi to. Ale asless as chaps confirmed. Ogólnie tak. Zbroja free bowling. Zbroja na, na gołe ciało. No, słuchaj. Każdy ma jakieś zboczenie, on ma takie właśnie. No, podejrzewam, że nie, nie jedno. Podejrzewam tak. Później mam jeszcze jeden artykuł o tym modelu, gdzie zostało dane kilku malarzom, yy, którzy pomalowali go na swój sposób, w swoim stylu, także zerkniemy sobie jeszcze. Jeszcze nie koniec tego. No, idziemy do tego. Tak, tak, tak. Dalej mamy zapowiedź kilku książek i tutaj chcieliśmy z 14 lutego, z walentynkowego dnia zapowiedź kilku książek i ogólnie o książkach tych już mówiliśmy niejednokrotnie w Real Ventress, który jest tutaj tematem... Dziękuję z lodówki już po prostu. Tak, że tak powiem wewnętrznej samogwałcenia się normalnie non-stop Gig Workshopu. Tak wiemy, fajny bohater napisany przez Grahama Manila, tak wiemy Vactyla, bardzo fajny pisarz, ale no ile można. No, i dalej mamy oczywiście jeszcze jakieś inne książki, są model, ugh, zakładkę. Zauważcie, zauważcie, że na modelu to jest inny model niż ten, który był pierwotnie pokazywany, to chyba miesiąc temu czy kiedyś, bo ten no trochę rozumiem. mniej jest pomalowany, jakby miał Downa. No jest no zupełnie inaczej zrobiona twarz. Ja nawet nie zwróciłem uwagi, tak mi ten model nie, nie interesuje. Natomiast mamy zakładkę. Widziałem tą zakładkę u grafie, to jest metalowa zakładka z jakąś tekturką tutaj. Pff. O, jakiś klips taki, nie? E, natomiast mamy tutaj książki... Czyli to się... można zdjąć? Nie, to możesz... Yy, czy tutaj możesz, możesz to wyrwać jakoś w jakiś sposób, nie? Ale to jest tekturka, mm. która tutaj jest jakiś chyba wydaje mi się, klips, albo tu wsuwasz kartkę pod spód. E, że wiesz, zastanawiam mnie, czy jakby ci się złożyło, czy nie mógłbyś sobie jakiejś takiej, wiesz, własnoręcznie z kawałka Wszystko, wszystko wyciąć. Słuchaj, jakieś, już tak nieśmiesznie, nie ale jakieś małe chińskie rączki to złożyły, to twoje polskie rączki mogą to rozebrać, nie? Proste. No. jak bardzo chcesz solidniejsze, to <coughs> możesz sobie wydrukować na papierze samoprzylepnym i na no, pokładzie do kartek. Tacy, sorry, naj, najprościej po prostu uderzyć do znajomego z drukarką 3D, który umie projektować bardzo proste kształty i ściągnąć gdziekolwiek polter, bo boltery na pewno zajdziesz online no na nowe modele i resztę się ogarnie. Tak. No ale okej. Okay. Weźmy dalej. dalej. Tutaj chciałem wspomnieć o jednej książce, Liber Xenologies. Jest to jednak książka, która, taka kolekcjonerka, którą, słuchajcie, zamówiłem sobie tą książkę, no bo jestem jakby nie było graczem Zino, lubię takie rzeczy i lubię kolekcjonerskie rzeczy. Słuchajcie, dzisiaj przyszła mi ta książka i ja, ja lubię GW i ja wiem, że oni lubią robić ładne rzeczy. Ta książka, może zacznijmy od tego, że od dobrych rzeczy. Bardzo fajnie jest wydana książka, bardzo fajny papier. Książka jest napisana tak, jakby to. Darius Hinks to jest autor, niby autor, wiesz, in lore, który, który napisał tą książkę. Jakiś inkwizytor, którego jest obrazek na. nie inkwizytor, Rock Trader chyba. Który, który jest na pierwszej stronie, tam on opisuje, tak jak wiecie, no, wstęp piszek do y, książki. Wszystko jest tak in character napisane, bardzo fajnie to wygląda. E, strony są tak fajnie niby poplamione i w ogóle. Wygląda tak jakby była książka po prostu w świecie, w, in universe zrobiona. Bardzo, bardzo fajnie. E, natomiast y, ta książka przyszła tak zniszczona, Eee, czy, okej, okay, może przesadzam, bo jest tutaj, u, tutaj jest uniecione, tam jest wyrwane, tam są kartki pogniecione, tu jest coś przegniecione, nie, tu upadła, tam się zgniotła. Natomiast, gdyby to ta książka kosztowała 60 zł, bym nie płakał, powiedziałbym, okej, okay, dobra, nie? Ale słuchajcie, ta książka po obniżkach, które dostaję w stagrafie, kosztowała 180 zł, nie? I to, że GW nie dba w ogóle o takie rzeczy, wrzuca jej luzem w karton, jest po prostu karygodne. Karygodne, moim zdaniem. I jeżeli. Kiedykolwiek liczyliście się z tym, że hej, chcę kupić sobie książkę, jakąś limitkę, weźcie pod uwagę, że Games Workshop ma w dupie w ogóle jak te książki wysyła. Może nie sam Games Workshop, ale ludzie, którzy pakują dla Games Workshopu, mają centralnie wywalone na to, co się z tymi książkami będzie działo. Niejednokrotnie Crispin dostawał książki, które były zalane, bo okej, okay, paczka ma prawo się zmoczyć, natomiast nie były w żaden sposób zabezpieczone w środku kartonu. Zero folii jakiejś, owinięcia, nic. Także my reklamujemy, ewentualnie podejrzewam, że może zostawiam tą książkę za darmo. I tyle będę miał z tego, z tego szczęścia. Dobra, tyle na tej stronie, chyba że chłopaki chcecie coś dodać do, do tego. Ja bym tylko chciał dodać, że jest wznowienie Blood Questu. Nie wiem jeszcze, bo się nie wczytywałem, czy to jest remake, w sensie, że mamy... Tą samą historię z nowymi ilustracjami, <śmiech> czy po prostu kolorowaną wersję starego komiksu, bo on wychodził. Yy, był ten magazyn taki warhammerowy, który. Yy, trochę. Uważam, że pokolorowany, w sądzę, z opisu. Yy, tak. Yy, jest jeszcze konkluzja The Detail of Capture Także. W coś. AD wychodziły po prostu jakieś dłuższe historie w formie takich krótkich yy, serialowych yy, epizodów. I Quest właśnie wychodził y, miesięcznie bodajże w kawałkach. Super historia. O, o takiej e, artykuł. o ten, takim wiesz? oddziale Blood Angeli którzy idą na karną Krucjatę. Y, I później zostało to wszystko zebrane. Można to było w czerniej bieli kupić. I tutaj mamy. W Ładnej, czy oprawie. No i Ten tak, print on demand, czyli ile zbiorą zamówień, tyle zrobią. Tak. Jeżeli jesteście zainteresowani, polecamy, zwłaszcza, że jest to komiks o klasycznych Firstborn Marinach, a nie Primarisach. Dobrze, tak. co mamy dalej? Dalej Dalej mamy Rumor Engine z 16 lutego i tu mamy w jakiegoś kruka. Hmm. Sempa, sempa, chłopie, ja czyś ty widział kruka w życiu? E to jest... Chyba jedyne jakiś y, Jedyna armia z sępami to byli, to były ogry? Nie wiem, jak się teraz ogry nazywają. Ogores. Ogor tribes Także może coś nowego do nich. Chyba, że akurat atakują. A ewentualnie przy tych nowych wampirach, które wychodzą. Zinch. To też by się znalazło. Mamy słowo zinch, więc, więc może być coś bardziej zinczowego do jakichś nowych, tych Jakaś, jakiś charakter albo, albo coś. No i w każdym razie napiszcie w komentarzach jakie wy macie strzały na to, chyba że gdzieś już coś oczywiście potwierdzili, a my nie ogarnęliśmy, ale wątpię, żeby coś było, no ale może. W każdym razie, lecimy dalej, to był taki rumor, dalej mamy, właściwie czemu nie mam tak zrobione, o. Dalej mamy coś, co tak chcieliśmy, o właśnie, to mamy plot quest i tu mamy przykład strony, jak jest pokolorowaną, to, to chcieliśmy tutaj pokazać chyba. Tutaj jest. This volume concludes the story of Blood Angels. Także tutaj może być albo końcówka, albo dopisane coś. Nie wiem, jak myślicie. Tutaj, o, to jest ta to sama, to to sama w ogóle. What the hell? Dwa razy są nie otwarte. Dobra. 20 lutego mieliśmy preview. Jakby się mogło nie przerzucać cały czas. I co tam mieliśmy ciekawego? No i tu, tutaj chwilę poopowiadamy, bo tak. mamy tak. Kolejne modele piechoty luminetów. Mhm. Ładne, moim zdaniem. I to jest. Y Bezpośrednie zastępstwo dla dawnej jednostki Swordmasters of Hore, która była w Fantaziaku. i tutaj chyba też nawet się nazywają Swordmasters. Więc... Bo oni to są to są High Elfy, tak? Y, nie No High To jest nowy, nowe podejście do High Elfów. High Elf jest Blade krainy Lows. światła. Hisz chyba się nazywa, Krajna Światła, o, o ile dobrze pamiętam. Hisz, coś takiego, coś, no coś mi tu. Hisz tak? tak? jakoś tak to się mówił, nie? nie? Nie, bo jest i -sh, jest Hirsch. Okej, okay, takie okay. różne. Myślałem, że to są, dobra. Blade Lords się nazywałem, tu mówię coś o Swords, coś tam, coś tam Blade Lords. No tak? to Sword Masters Blade Lords. Mhm. Tak, bardziej copyright friendly. Tak, tak, tak. No więc mamy te modele, i to nie są te modele, które później mamy też artykuł o tym, że one są rozdawane w sklepach, to nie są te? Nie, w sklepach masz pikiniarów. To... A pikiniarów, okej. Okay. Dobra. No faktycznie, modele są ciekawe. I bardzo, trzyma... bardzo motywy samurajskie, zarówno z tymi skrystami na hełmach, jak i z, z tymi Letteringiem, na nie? Tutaj tak. letteringiem na, na mieczach. Co prawda na mieczach nie, nie było letteringów, ale no, samurajów. Znaczy, ale... Nie, nie można odmówić, że LGBT robi coś bardzo oryginalnego. No i mi się osobiście te modele podobają. Nie, nie, nie planuję wchodzić w to, w tą armię, ale są bardzo ładne. Dalej mamy, <coughs> Dalej mamy no, mamy Starshard Ballistas. Bo, bo, bo, Bolt thrower, Bold thrower tak, tak, no odpowiednik, tak. No bardzo fajny model, powiem szczerze. Fajnie to wygląda I, i fajnie, że jest dużo elementów. Nie, nie jest tak jak kiedyś, były po prostu grube, paskudne działko i dwóch kolesie, którzy stoją obok, tylko faktycznie oni coś robią z tym działkiem. Ten w ogóle jakieś strzały w ogóle coach on ma na plecach ogromny. Moim chyba ulubionym podejściem do takiego typu modeli są chyba te firing składy z gwardii imperialnej. Tam w kilkunastu wydaniach. W sensie chodzi Super, się o to działa, tak, tak, tak, tak? tak? Że tam działo stoi, jest jeden kolej strzymający, strzający, drugi ładujący i tak dalej, tak? Tak, tak. I tam mm. w kilku, wiesz, możesz laskana tam zapodać. A... Tak Minibioramkę, nie? Tak. Tak, to tak mini... fajnie, fajnie to zawsze wyglądało. Jeśli ktoś to dobrze zrobi. Dalej mamy kawałek terenu, który jest... To też tak japońsko wygląda, nie? Ten, ten daszek, taki portal. Tak, Dla mnie cała ta armia to jest po prostu... No, taki... bonsai mamy, tak? Poza tym. High Elfy z takim azjatyckim twistem. Mhm. Poza tym szwagier mamy bonsai, nie? To są bonsai przecież, nie? No, to dodatkowy tak. jeszcze taki element takiego japońskiego ogrodu zen, nie? No, i wodospad, nie? To już w ogóle. I tu mamy e, Huracan Spirit of the Wind. Bardzo mi się podoba ta kawaleria. Bardzo ładna. No, a to kawaler to jest jeden koleś, tak? A to sorry, to jeden one No to ten jeden. To no, tak mimo. mnie zmyliłeś teraz. Nie? Ten, ten trochę, to trochę mniej. Modelu, nie? To są jakieś w ogóle. O Dragon Ball był. Co <laughs> to Ball. Silver Surfer, nie? Nie, no. któryś, któryś z bohaterów Dragon Ball, bo akurat trochę za stary już na to byłem, ale pamiętam, że ktoś tam z młodszych moich znajomych oglądał, był jeden bohater, co zasuwał na ten, co zasuwał Na chmurce. chmurce. Tak, no to, to mówiliśmy, że to jakieś dla furies, e, furies znaczy się. To są no. chyba wszystko, wiesz co imienni bohaterowie Tak, ważne. tak A mi się właśnie wydaje. Tak, coś, co... może to być. Unique set of magical and martial, martial skills to your army, including Huracan Speed of the Wind. No, Selection of Heroes, no. No dalej mamy. Selection of Heroes. Czyli im po prostu. Wspomniana jak no, książka. No książeczkę do Sano. A I... teraz już przechodzimy do. Samolde port do agro modelu, episode. do Night Hontów, o ile się nie? Mylę. Jezus, Maria. Wow. <laughs> Kr Królgast, Crucator. Krzyżownik, tak? Królgast, krzyżownik. Jezus. Y tak, i troszkę nieudolna próba działu marketingu, żeby cisnąć bekę z mema, że de, de, de, de... Wróć do opisu, proszę. Już już, proszę. Mm. Że najgorszą torturę widział, jaką tylko można zobaczyć. Ktoś wylał Agrax R3 na jego oczach. <laughs> No, Moim zdaniem średnio. Są, są dużo lepsze modele Huntów niż ten. Czy cały czas wiesz co, przynajmniej są konsekwentni w tym co robią, więc mamy takie duszki z różną aparaturą do tortur z czasów powiedzmy średniowiecznych. No, Także tak, tak. Na, pewno, na pewno nie będzie odstawał od armii jak to czasami GW robiło, że rzucali jakiegoś bohatera czy coś takiego i tak go przekombinowywali. Że, że nijak się nie miał. Znaczy, szczerze, na mój gust troszkę za dużo się na nim dzieje, ale może się podobać. Rozumiem, czemu się może podobać. Mnie bawi tylko jedna rzecz, że ma ręce w przedramionach. Yy, dobrze? No, zaraz za przedramionami, za łokciami ma połączone łańcuchem, co powoduje, że on, yy, może te ręce, to jest maksymalnie, jak te ręce blisko będą, nie? No <laughs> Więc. Wiesz, on, bo on nigdy nie klaśnie. Tak U Rubika nie, nie będzie klaskał. Teraz nie. jest manifestacją tego, co mu się stało. No tak, tak, tak. No ja bym, ja, ja Przejdźmy do wiem. tego Stormcasta, który jest troszkę niżej i robi <coughs> superhero landing. To jest. To jest jakaś e... postać z książek, która już chyba wcześniej się w książkach pojawiła i teraz dostaje. To jest, to jest bohater, SteelSol. który nie masz szacunku dla podłóg. Tak. No, dosyć dynamiczny nie wiem. model, przyznam. Ma tą nie wiem. taką cięższą odmianę zbroi Stormcastowej, bo to jest taka, jak noszą paladyni, a nie liberatorzy. Mhm całkiem okej, okay, spoko. Bardzo Space Marinowy. w tej ciężkiej zbroi jest bardzo Space marinowy. no wszystkie zbroje są kasu, są Space marinowe. to jest odpowiednik termosa. To jest wy... Ale to jest wyjątkowa. No to, to jest, jest odpowiednik termosa. No. no więc to chyba tyle, co chcemy powiedzieć na temat tego modelu. Chyba wyczerpaliśmy już temat. Zerknijmy tutaj na tego ziutka. E, to se kupię. To se kupię niewątpliwie ku... niechybnie, ponieważ Aha. mam tą armię mhm. szkielecików i ten pasuje wręcz idealnie do niej. Bardzo fajnie, ten że się ogóle... klei, nawet jak spojrzymy na te modele Black Knightów, Black Knights chyba oni się nazywają? Dead Knights? Black Knights? Mm -hmm. W każdym razie stare modele, tak? Mm -hmm. Szkieletów na koniach, szkieletach. One sięgają jeszcze fantaziaka, No to ten się klei z nimi wręcz idealnie. To nie jest remake takiego starego, starego modelu, który też tak siedział na, na tym szkieletowym koniu, wiesz, tarcza Można w być, jednej To był bardzo, bardzo to taki, i... wiesz, pokraczny, starofantaziakowy, jeżeli mówimy o tym samym. Tak jest. Nie wiem, nie wiem, czy nawet ktoś nie wrzucał w necie właśnie porównania tego i tego drugiego modelu. Być może, ale tu GW robi dobrze. Tu GW robi bardzo mm -hmm. dobrze. Popieram to i na pewno ten model będę miał. No jest fajny. Powiem szczerze, że wygląda na model, który znowu będą ludzie cisnąć malowanie jakichś non metalików i tak dalej, nie? że będzie taki <śmiech> flex. Model do, do pomalowania i pokazania. No, co... on też uniwersalny, bo szkielet y, nieumarły na nie koniu to jest rzecz, którą można i do DND i do tysiąca mm -hmm. innych systemów też użyć. Nie? Oczywiście. Dobrze. Dalej mamy pokazaną bandę. Do bandę orków. Dire Casm Head, Krakas Mad Mob. I tu mamy całą tak, tak. bandę. Orki ekshibicjoniści. No same czorki po prostu, same czorki, no, zawsze, czorki były... Oczywiście, tak. Sa no, zawsze były gołe. No to tradycyjnie fakt... to, też, to też kupię, no bo Dyer Kazma zbieram całego. <śmiech> Jest to ładna banda, fajna. Użyję mojej receptury do orków z 40, których malowałem, czyli mam swój yy, miks szefa kuchni, yy, to znaczy dużo i anden yellow i troszeczkę talasar blue kontrastu <śmiech> i to daje taki fajny właśnie żółtawy, jasny kolor skóry orków, jednym pociągnięciem, w sensie jedną warstwą. Więc na pewno pójdzie to, plus no do, do detali się trochę może bardziej przyłoży. Bardzo fajne, bardzo fajne. Bo, bardzo ładnie skórek też pomalował tak w ogóle. Tak fajnie komiksowo, ale, ale fajnie. Podoba mi się. Także no dobrze. Ta bandka sympatyczna będzie pomalowana. Eee, znaczy, tutaj... Mam wrażenie, że przez to, że oni mają te, te pióra rajskich ptaków, ktoś ich tak uderzył troszeczkę kolorystycznie jak Lizardmenów. Że tak. mają takie, może też, takie mają będzie... żywe barwy, nie? Może też ich plemię pochodzi z tej lustry, tak? No jeden na sobie, wiesz, taką e, przepaskę z, ze skóry chyba jakiegoś gada, nie czy wiem. Czegoś, ten, tak, tak, tak, tak, no. Z krokodyla wiesz? Tamten miał węża, węża, który mu się obijał chyba za pleców. Mm -hmm. Żywego nawet. E, który... Myślę, że jeżeli Tę, ktoś to, to, to, to, chce bardziej grimdarkowo... Jeżeli ktoś chce bardziej grimdarkowo polecieć, to myślę, że można im krócze pióra porobić i, i wiesz i Można, w, ta w taki pędzać. sposób ich pokolorować, ale bardzo fajnie wyglądają. Poniżej jest ciekawostka, bo to jest taki starter dla dwóch graczy do systemu Warhammer Underworlds, który nie jest powiązany z żadnym sezonem tego systemu, tylko to jest standardą starterek, żeby typowo wkręcać ludzi, tak? Kupujesz, malujesz dwie bandy i wkręcasz na przykład kolegów swoich z pracy, tak jak ja robiłem z Shadespire. W przypadku kilku kolegów i wszystkim się podobało. Mamy tutaj małą bandę Stronkasów, małą bandę night Ale ta Nighthauntów, talie w czasie, są nie? dobrane jakby defaultowo, że tam nie ma, że sobie wybierasz talię, tylko masz talię jednego gracza, talię drugiego gracza i tym się gra. Sympatyczny pomysł. Bardzo fajne. Podejście bardzo rzecz, planszówkowe. Czy... Tak, tak każdy produkt w pudełku, jakby, a jakby Ci się podobało, to możesz to rozszerzyć w ten sposób, że wejdziesz w ten sezon, który akurat jest aktualny. No ale dobrze, przechodzimy do chyba największego newsa, jaki będziemy mieli w tym odcinku, czyli Warhammer Quest Curse City. Jest już pokazana cała zawartość tego pudła i szczerze powiem, że póki były zajawkowane te pierwsze modele, czyli ten łowca wampirów, ten pan ze szpadlem z cmentarza, Elfka, w sensie kurnoti, Elfka z Łukiem, no to to mi się bardzo podobało. No i te, te szkielety, takie bardziej opancerzone, też mi się bardzo podobały i te szkielety Zaraz sobie przejdziemy kiedyś dołączyć filmu. do mojej armii, ale jak zobaczyłem całe pudło, to stwierdziłem. E. Tak, bo przede, przede wszystkim to pudło będzie, ja, ja stawiam, no właśnie, jaką cenę stawiasz, Szwal no szwalbierem, to pudło? Drogo będzie, to będzie, ile Black Swan for. Między 500 a 700 zł strzelam. No to tu, tu będzie też podobne. Znaczy nie, Blackstone Ford jest nie kosztowało chyba tej tyle, ale granicy, chyba kosztowało właśnie 475 zł. Ja stawiam na, ja stawiamy na 475 zł, bo, bo używam zdrowego rozsądku, ale tu wiemy, że tego brakuje często. Ja no... myślę, że będzie drożej niż. O, o wszystko chyba więcej plastiku tutaj jest niż było w plastiku. No właśnie, zobaczmy sobie, ile tego plastiku jest. Jest ogólnie 50... co, Czy ja wiem, na pewno w Blackstone mam wrażenie, że chyba było więcej bohaterów, może odrobinę na starcie? Chociaż mo mogą mi się też troszeczkę wspomnienia yy, mglić tym, że po prostu tyle dodatków do Blackstone'a wyszło po drodze. To, to być może. Yy, w podstawie to miałeś tam nie, 7 albo 8 bohaterów. I resztę miały te dronki takie. Z fortecy kultuści. Było... Dużo. Chaosników trochę, dużo, Jeden, Lord Chaosu. Ale tych, Może być. za to. No, gwardiści, ty dużo. To znaczy tak, ja tak. bym chciał, żeby to kosztowało 475 zł na GW, Tak bym chciał, ale dużo... stawiam bardziej, że to będzie jakieś 725 zł. Tak bym stawiał. Cena no, ja będę strzelał w okolice 600. A ile będzie, to się przekonało. Dobra. No i zobaczmy no to sobie, dobra. sobie po bohaterach. Dobra, to bohaterów. bohaterów. Tutaj pani z y, kometą Signora. Bardzo fajnie wygląda znany. Ławca wampirów, któregoś tam widzieliśmy. Tak? Abce, tak. No i mamy. zeszłym Karadrona. Jak na Karadrona jest fajny, może dlatego, że ma go tak, Nie ma jakiejś tak głupiej metalowej czapki, nie? Tak. Dokładnie, to jest tak pomyślałem o tym. No to jest bardzo ładny. A mi się bardzo podoba. To jest mój topowy model z tego pudełka i myślę, bardzo że zagadnie. sobie kupię na, na Allegro, na sztuki po prostu, żeby mieć tylko i wyłącznie ten model. Hmm. Ten koleś jest bardzo fajny, bardzo mi się podobał. Aż to się to jest... prosi, żeby zrobić z niego rok tradera no. do czterdziestki. Na jakiś hemu założy czy coś, na jakiś inną główkę? Nic, i... stary, to nie, nie wymaga żadnej... No, a chwilę gdzieś, gdzieś mu przykleić jakąś, żeby było, że jest imperialny, a poza tym jest gotowy. Ewentualnie zmodować mu lekko ten pistolet, żeby tak, był Ar Archeotech pi pistol czy coś takiego. Lunetkę, Szpada, nie wiesz, i... czy to jest, tak. Szpada nie wiesz, czy to jest Piresor, czy nie, no bo jest w pochwie, nie? I tyle. No, tak. Ale tak, mało roboty i mamy, mamy Rock Tradera. No ten Wiem, na by... przykład mi się średnio podoba z tych modeli. Nie bardzo, okay. bardzo I też f... myślę, że z niego by można zrobić albo Psykera, albo Navigatora. Z, z, z małą tak, no, ilością okay. roboty. Na pewno w pierwszej kolejności uciąłbym brodę. O nie właśnie. Broda nie jest nie ma racji wody. bytu na tym modelu ta broda no, dla mnie jest ta broda nie, no, jest to fajnym elementem poza tym jest ona Nikolas cage, a overdesigning możliwe, na, ale następna stylistycznie następna pani się nada do, też do 40 do ektesjarki kto? następna pani no tak, Następny ale jeszcze może... mówimy o tym no, tutaj ta broda jest to broda na... wygląda jakbyś go gładził po tej brodzie? tak, to, to dokładnie to robię <laughs> Sorry. Problem, problem z tą brodą jest niestety taki, że ona jest, wydaje mi się, wygląda na to, że jest częścią laski tutaj. Nic nie całego. szkodzi. da się tak uciąć i doszlifować, żeby to. No ale bo, ja bym jej nie obciął konwersję. Bo dla mnie ta broda właśnie tu jest jego, wiesz, takim punktem kluczowym. Jedyne, co bym zmienił, to bym mu twarz zmienił. To jeśli zobaczył, czy ma opcję zdjęcia maski, albo zrobił mu po prostu twarz tam takiego starego typa, bo ta maska dla mnie tutaj nie pasuje. Broda jak najbardziej. Nie. No dobra, mówisz o, o tej lasce, która też wygląda... To jest, masz... fajny, to jest fajny model, no, taka zakonnica Sigmara, nie? Ten patyk mi za, bardzo, za gruby trochę jest, ale tutaj niestety mam taką skalę, tak to, tak to wygląda w, ty, w, ty, w, czterdzie... w tym w Games Workshop'owym modelach, nie? No i mamy zarąbisty model już tego Ogryn'a czy cokolwiek to jest, bardzo fajny, bardzo fajna Właśnie fajny, fajny do no. konwersji, jeżeli robisz jakąś armię gwardii, na przykład świata feudalnego, no to właśnie jako ogryna, tylko mu tam dołożyć właśnie tam tarczę, tak? Mhm, mm. mm i ten, to, co bulgryni mają, ten, tą buławę taką energetyczną. No, no, no. no. Albo tarczę mu na, na plecy tą ich bulgrynową założyć, nie? czy jakiś ten no, ich pistolet. Myślę, że spokojnie nawet na tej ręce z tym z tym kastetem przerośniętym też no, byś spokojnie mu tą, tą tarczę, raczej. że mają no dalej, do wysuniętą. minionków, złych minionków. Mamy nietoperki. W... Nietoperki lepsze niż te, które obecnie są na stronie GW, na pewno. No tak. No, tamte, to są, tamte są starożytne, no to nie możemy też mówić. No, no. Ale, ale też szały nie robią na mnie żadnego. Szczurki są ok. Szczurki są fajne, bo są no, częściowo martwe, częściowo jakieś zmutowane, to pogryzione. Tak, tak, tak. Jakieś no bo to fajne. cały, cały motyw tego miasta jest no. bardzo nieumarły. Tak? Myślę, że myślę, że jedne i drugie modele by fajnie się wpasowały, jakbyś robił jakąś dioramkę. Nawet nie jako modele tylko jakoś w tle robić, wiesz, jakbyś do wampirów robił dioramkę, albo właśnie do tych, do jakichś nieumarłych. Tutaj jest flippy flap. Są OK, ale też do tych słabszych, z tego pudła ich zaliczam. Bo to są w ogóle, no chyba orki nieumarli, przepraszam, ogry nieumarły lub też jakby można było to powiedzieć Flippy Flap, albo jakby można powiedzieć Chop Stomp na przykład, nie? Albo można powiedzieć Lech i Jarosław, a nie, sorry, za wysocy. Za <laughs> wysocy. Jak zetniesz to akurat. Nie, ale myślę, że to są, myślę, że mi to właśnie wygląda na orki jakieś, Raz, że zielone. Eee, znaczy są zielonkawi prawdopodobnie dlatego, że pisu to chyba i o ile się nie wlecą dlatego są tacy okay, wysocy. Dobra, dobra, dobra. No i ci, Gwardia, bardzo fajnie. Tych się kupię, tych se kupię. No ci wyglądają lecz. super. Naj, najlepsze chyba modele z tym z tego pudła. Wydaje mi się, że warto nawet by było kupić sobie to pudło i sprzedać wszystkie modele, które się nie podobają, żeby cofnąć część kasy i też... Na tym no trochę. Może. może nie zarobić, ale po prostu, wiesz, cofnąć trochę kasy z tego, nie? Pytanie jest, mhm. jaki masz pomysł na to wszystko, nie? Co chcesz osiągnąć? No wiesz, szwager ma jakieś tam część armii do tego, więc mógłby sobie do, dorzucić. No tych kolesi tego, tego większego kolesia, którego żeśmy wcześniej oglądali na koniu, by sobie mógł dorzucić, no to już się zaczyna robić coś fajnego, wiesz, z, z, z truposzkami. Ci są fantastyczni. No, ale na przykład jest, armii to nic nie robi. <śmiech> Szczerze mówiąc, te modele w ogóle mnie nie, nie biorą. Znaczy bardzo... jest, jest to ciekawe ugryzienie tematu z tym, że wychodzą z kawałkami po prostu płyt chodnikowych. Ale za mocno takich rzeczy. Znaczy bardziej nagrobków, bo to, to były wampiry, mm. tak? Dlatego są przebici kołkami i kołek jednocześnie trzyma nagrobek na tak. ich plecach. Natomiast jedna rzecz, która to są, mi się te bundele bardzo podobają, natomiast trochę nie tutaj. Tutaj chciałbym zobaczyć normalne zombiaki, czyli ich w takich pozycjach, ale bez tych nagrobków. Natomiast oni fajnie wyglądaliby do Malifo. W Malifo by fajnie pasowali, idealnie. po prostu tam. Ja właśnie... mam jeszcze jeden pomysł, do czego by no. można ich przekonwertować, też właśnie kasując te płyty nagrobkowe. Poksłokerów. No. Box Okej, okay. no, można by, nie? Można by. tylko za dużo roboty by było chyba, bo to być plecy całe rzeźbić i tak dalej. nie? No coś bym tam musiał uzupełniać, no albo i... ewentualnie bąble nurgla nakleić, tak? Może, Kulki no, ob... z grisów, tak, tak, tak, tak, tak, w sumie, w sumie. Tylko jeden problem, jaki mam, to to, że to są, mm -hmm. wiesz, dwa razy pięć, nie? Dokładnie te same modele to są. Tak, tak, tak. No ale te szkielety, tak samo te wcześniej, co tak, tak, też tak. są powtarzane. Znaczy, tutaj nie, to tu masz inne główki. Tu masz różnicę w główkach, nie wiem, czy główki można no, doklejać? Tak. Natomiast, no, natomiast tak. Poza, poza jest prawie to samo, Co no, nawet ty, ta główka, Patrz na, na szmaty tutaj, nie. zobacz, patrz na, na szmaty tego kolesia, nie? Jest są no. inne szmaty. Więc może jakaś większa modyfikacja jest. No nieważne. To jest no. wszystko. Tak. I tu mamy tak, zły bohaterów. Wszystko. A zbyt zbyt my bohaterów my mamy. szefostwo. No, tak, tak, zły. Tutaj mamy, nie pamiętam, jak się nazywał ten koleś. Radu Kar Wolf. Wolf. Tak, Radu Wolf. Tutaj mamy maga, którego już żeśmy o widzieli. Tomasz Mielnicki. Co? Co? Hetman Mielnicki. Przepraszam. Ale co to spodziewałem, bo Nie słyszałem, mówiłem akurat. Nie, to bardziej ja... Bochun. Be nie, ale słuchajcie, tak... Ja też co popełniłem, ale... Oto <gryzny> <gryzny> no bo to tu byli Turcy, ale, znaczy, tak, tak, śmiać. Tak, tak, tak. ale, ale panowie, bo motyw słowiański jest silny w tym mieście. Pamiętacie, że ten z cmentarza ze szpadlem wielkim, bojowym? Ta, ma jakieś no to takie... Ten, to był Gorslav, tak? Ten Gorslav, no. Ten jest radukar, tak? No rad, rad to jest... często no, rad, rad, ja, prostu, Radek. Radek. No, ja, my, ja myślę, że... nawet ma te szarawary, czyli te spodnie, jak kozacy nosili, tak? szapkę futrzaną, to, to to wszystko idzie w tą stronę. Szabla też jest, jest bardzo... To ja Rekle. myślę, że to jest może, może pokłosie, albo nawet designy jakieś, które poszły z Kiślewa, który przecież ma być w tym wskrzeszanym teraz fantasy battle i który jest przecież zapowiedziany w Warhammer Total War, Total War więc może być, może, być tak, tak, że mhm. Po prostu robili, robili koncept arty dla armii kiślewskiej i po prostu komuś się podobało, albo jakieś odrzuty wykorzystali, zmodyfikowali do tego. Może tak być, jak najbardziej. Może być, może być. Model no mamy tego Mega. Y... Ten też nic dla mnie nie robi, ten model. Kruk jest fajny bardzo tak. i kruka bym odciął i użył gdzieś indziej, mm. a reszta jest. Tak nie podoba mi się, no to mi się nie podoba, tak wygląda w starym stylu, jak stare modele, to mogliby się pozbyć tych dwóch. To bierze. jest kot, chyba kot, tak? Chust, no, wie co, to jest jakiś jesień. Nie bierze. możemy obrócić, nie wiemy. No, tu jest szkieletów, jest, jest spoko. I tu mamy to, to mi się bardzo podoba, to będę mi się bardzo podoba. To bym chciał sobie pomalować. Tak, tak, tak taki Far no... nie? Ta. Tak, tak, nie, nie? Tak. Nie wiem, czy pamiętacie tą scenę, yy, jak w kopoli yy, Dracula... Yy prawie sekstą z miną w tym w ogrodzie. Jest nie. w takiej formie ni to wilka, ni to nietoperza właśnie. Gary Oldman w tym ciężkim make-upie no, przecież w pierwszym Wiedźminie też jak na cmentarzysko poszedłeś mm. to były potwory w tym stylu, nie? Takie mm. zdziczałe wampiry mm. ze zwierzętą. Tylko na pewno nie malowałbym go w ten kolor. Na pewno były grimdarkowy czarny, jakiś wiesz, ciemny kolor. Może niebieski. No też garzy. bym mu takie nietoperzowe futro bardziej <śmiech> robił. Ewentualnie na brzuchu, może takie bardziej ludzkie kolory. No i Tu mamy Tak, grabarza z Wiedźmina z dodatku. Grzegorz I no i dalej mamy te, to właśnie takie wampirki, nie? które... Takie półzdziczałe wampirki i z tych półzdziczałych wampirków tą panią, półzdziczałą wampirek bym sobie kupił, nie tą, tylko o, właśnie tą. Trochę no właśnie to dla mnie jest właśnie taki. No jak jak mówię, że te modele niektóre dla ciebie nic nie znają, to ten dla mnie nic nie robi. Taki stary. Fajna, dynamiczna poza, no ten twarz nie, zupełnie mi nie, nie pasuje. Mi się On wszystkie trzy już bardziej. Wszystkie wszystkie się ten mi się ten najbardziej podoba no. z tych wszystkich trzech. Ten taki w przykucu, ale średnio, a to najsłabiej właśnie ze wszystkich. Z tych trzech, właśnie tak, tak się oglądałem. No ale nieważne. No więc jak zobaczymy na pudełko, to trochę tych rzeczy jest. Mam jeszcze obiektyw markery, rzeczy do wykorzystania tego wejdzie w Sycamara. Ja wiszący szkielecik też bym chciał. To też mi się podoba. No pewnie jest podwapnik każdego. Tego, nie nie wiem, element terenu do, no. do Sigmara. Nie? No właśnie widzisz, to jest mhm. fajny box, który możesz wysorsować na jakieś dioramki i tak dalej, nie? Sprzedajesz wszystko to, co jest tutaj, wszystkie tak, te karty, będzie nam rocznym raju na pewno, to się tam tam wezmę. No na pewno ktoś to rozbije. I... No i oczywiście książka, pito pito. Jedziemy dalej, bo mamy jeszcze sporo newsów do przejrzenia. <śmiech> Idźmy na samą górę i tutaj mamy... A Nexus, który błędnie albo specjalnie reklamowali jako starter do Kiltima, to nie jest starter, to jest rozszerzenie, bo nie ma rulesów w nim. <śmiech> no ale właśnie, gdzie, gdzie, gdzie to doczytałeś, że to było reklamowane? już wyedytowali. Już A, jest okay. ustawione, że jest expansion. Bo właśnie wszędzie jest napisane, zawsze na grafikach było Kill Expansion i wszędzie było napisane, że nie ma zasad do tego, ale to może ja za późno wiesz, wszedłem już na Był, było, było explicitly, są screenshoty w okay. internecie stare że Dobra. zawiera core rules. Okay. Okay. No to nie zawiera, bo mam tą książkę i nie zawiera. No, zawiera nie, natomiast nie. dwie bandy, zawiera oczywiście yy, Space Marineów, ale mi się wydaje, że on sześciu Manów zawiera. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, no pięciu wojowników i kapitan. No. A, dobra, bo to jest pięciu zwykłaków. To, są, klaku, to pięciu... są heavy intercesorzy. Tak, <coughs> heavy tak. intercesorzy, tak jest. I zawiera tego oziutka. Um... Tego oziutka, który jest dosłownie w tej samej chyba pozie, jak ten stary kapitan z Black Ridge, którego dostałeś od szwagra bo nie bardzo, bardzo my, ale nie piecamy, bo tamten trzyma bolter w drugiej ręce, Podobnie. a w prawej ręce ma wyciągnięty przed siebie miecz. Nie ma schowanego w pochwie, tylko jest. No to przepraszam, tak. rzeczywiście innowacyjnie tu się zachowało. Nie, no i zupełnie nie, nie to zbrzucham jest, Bo to jest, to jest kapitan w zbroi Gravis. Jeżeli pamiętasz, kapitana w zbroi Gravis z Dark Imperium, to Wiem, miał poliozę i brzuch, i brzuch piwny, tak? więc tak. No, tu jest lepiej fajny model, natomiast y, kolejny Space Marine. Ech. E, no, m, tu to to mówiliśmy o kronomancerze, bardzo, bardzo fajny zegarmistrz. Tak, bardzo fajny koleś. No i tereny, tereny, które są takie se, powiem wam szczerze, bardzo ładne, Bardzo ładna jest ta plansza, na którą dzięki maszynce, którą sobie kupiłem, Proxona, będę robił te ścianki, w wysokości tam dwóch trzech cali, żeby można było sobie jakoś na tym zagrać. Nie wiem, czy kiedykolwiek zagram, ale zrobię sobie to może chociażby sprzedam, z dwa zestawy, po prostu i tyle, bo... Robro ro, ro w tego, w Kill se zagramy, albo w ten... Albo po prostu w Kiltima zagramy na ten... W Zone zon Mortalis ewentualnie. Można też. No i te terenki są ciekawe, natomiast ja je będę wykorzystywał jako przeszkadzajki w stadziece i tyle. Bo do tego Skater, się... Nadają... Teren, tak, po prostu do tego się nadają fantastycznie. Książka, jaka jest, każdy widzi. To jest bardzo fajna książka, tu mamy te Kill Kill, team, kill zones. Recenzja tej książki jest już na moim kanale, także możecie sobie ją zobaczyć, natomiast to, co jest karygodne i skandalem po prostu, to jest to, że te boksy wzięli je przepakowali, po pierwsze usunęli z tego, co już, już tam ktoś potwierdził, usunęli zasady, więc nie ma zasad do tych terenów, bo zasady wszystkie zostaniecie tutaj więc musicie sobie kupić książkę. Nawet jeśli kupisz jedną jedno pudełko, to zasady masz tylko... I wyprasek tylko... też jest mniej. I wyprasek też, jak się okazuje, jest mniej. W niektórych posuwali jakieś dźwigi, cuda nie widzi. Tu, tutaj na przykład widzicie Macie... Znaczy generalnie ponoć to było tłumaczone w ten sposób przez fanów, bo nie ma nadal oficjalnego statementu, mm -hmm. o tym, ale że po prostu produkt o nazwie Killzone SEKTOR Monitorum był już kiedyś. Był właśnie tak wyglądał, jak widzimy tu na zdjęciu, a produkt, który teraz wychodzi, i nazywa się Killzone sektor Monitorum, jest pudłem mniejszym, węższym, z mniejszą zawartością, ale przez to, że gdzieś tam komunikacja nie zagrała między, nie wiem, działem produkcji a Warhammer Community, no to wzięli po prostu stare zdjęcia, może pliki były tak samo nazwane, tak, jeżeli to jest ta sama nazwa produktu, no i wstawili tych sprzed no tam dwóch, trzech lat, hmm. kiedy Kilting wychodził, to te Kilzone y wychodziły, tak? Jak bardzo to e, rozumiem, tak no, uważam, no to nie jest... zgadza się to z rzeczywistością. Jeżeli nie powinno to, to mieć miejsca. się teraz te pół tak jak ZI, ZI powiedział, plastiku jest mniej, Ścianek, doświadczeń na przykład. W, nie wiem, czy W monitoru nie ma no i nie ma rulsów, no bo trzeba jakoś zachęcić, żeby kupić książkę Killzone, tak? tak? Natomiast uważam, Która że. zresztą u... jest reprintem tych rulsów, które były w tamtych starych podłapkach. I dodatkiem. Tam jest, są te zasady, jeszcze dwie misje, które możesz zagrać na tym terenie, których nie no było. Okay. w i tak dalej. Także jest okay. trochę więcej, natomiast wiesz, jeżeli do tej pory, jeżeli chciałem e, zagrać, sobie, to, powiem, to w ogóle powinno być w Paria Nexus. Ta dodatkowa zawartość powinna być w Paria Anexus, jako dodatkowe wiesz, 20 stron, tam 15, a tu nadal powinny być te bazowe zasady, bez misji. Jeśli chce zagrać misję do Zgadna tego te, tego tutaj, to powinno się, no, ale to jest tak, usuniemy stąd, zabierzemy, nie wrócimy tam, bęk, 80 zł. Dziękuję. No. Bez sensu. Dobrze, mamy jeszcze no, to... dodatkowe rzeczy, które do, yy, możemy sobie zakupić, to jest... Yy, Honors of the Chapter and Royal Court, czyli wszystkie charaktery, wszystkie specjalne, specjalni kolesie z Indomitusa, tak, których możemy tak. zakupić. Mamy ich tutaj w cenie. Z tego co pamiętam, 475 zł. Jest raz tak, no i to jest w zależności, jak na to spojrzysz. czy znaczy, no wiadomo, to jest model CMGW. Ok, Dziewięć ale modeli. chodzi o to, że. Jeżeli porównamy to z Indomitusem, który chyba cały kosztował niewiele więcej, tak, no to tak, ok, kupy się to nie trzyma. Natomiast jeżeli sobie popatrzymy, ile by trzeba było wywalić pieniędzy, jeżeli byś indywidualnie to kupował, czyli trzech blade Guardów 150, trzech erady mm -hmm. Eradykatorów 150, to już mm -hmm. jest 300, mm -hmm. Chaplen zwykły no, po 90 kosztuje, to jest 400, no i resztę, czyli Judiciar i Blade Guard Ancient to już są jakby bonusy. Tak? No, zależy do, do, do to, jak czego charakter. to porównasz. Możesz dojść do wniosku, że jest to bardzo zły deal albo bardzo dobry deal. A tak naprawdę wszystkie figurki GW są za drogie. Nawet Indomitus, gdzie było plastiku więcej za mniej, też jest za drogi. Bo nie jest to towar pierwszej potrzeby. Jeżeli się godzisz na to, że chcesz to, to... Kto chce, to Kto nie chce, to nie kupi. No Niestety Blade, Guard, Ancient i Judisher to jest jedyne miejsce, gdzie będzie można ich kupić. Jak Indomitus zniknie ze sprzedaży, no więc... No jest jak jest, to jest polityka GW. Nie powinno nas to dziwić. Nie powinno. No i mamy taki analogiczny boks <śmiech> dla Nekronów, gdzie mamy źródka, nie pamiętam jak się nazywa, Psychomancer chyba, mamy Skorpek Lorda, dum coś tam, Bo to chyba nie jest reanimator. <śmiech> Wszystko jest Doom. opisane nad obrazkiem. Cicha. Doom, coś tam of war. Plasmancer, o, Plasmancer. Jest... Skorpek Lord, którego Lord. i polecam wszystkim wejście na hiszpańską stronę GW, <śmiech> bo Skorpek Lord po hiszpańsku to jest Senior Skorpek. <śmiech> A ja sobie autor... kupiłem model Senior de la Virulencia. <śmiech> o, już kurde dwa miesiące. Ale no. mówisz, że on jest dosyć taki sporawy. Tak, tak, właśnie, bo no w sumie warsztacie mogę, że wreszcie doszedł zatrzymany do Deutschlandzie, gdzie zrobili mu Anschluss na jakiś czas model Lorda Wirulencji do mnie, no i jest takim pokaźnym chłopcem, pokaźnym termin Terminatorem. Jest tak samo wysoki jak Deathshroud, albo nawet jeszcze troszkę wyższy i masywniejszy. Strzelam, wiesz co, strzelam, że jest tak duży jak ten Lord z Dark Imperium, który jest no, dużo większy od zwykłego Terminatora. Tylko, że Lord, Lord z Dark Imperium, i kiedy mu się zrobi to, co ty zrobiłeś ja zrobiłem, czyli utnie mu się tą ikonę na plecach, mm -hmm. to on jest niziutki. On jest o dwie głowy niższy od Dead Shrouda. Jest szeroki w barak, ale jest niziutki. To no też dziwne. No, tak sobie wymyślili. W każdym razie, No dobrze. Do... No, dobrze. no i do kormundy mamy inny omawialiśmy w zeszłym odcinku, ale tego Pana nie omawialiśmy, Te bo umanawiam. jeszcze nie było fazie moda w Warhammerze. Ratus tak jest. Z, z gangu Kaudor, dobrze tak. mówię? Tak, Kowdor, Kowdor. Natomiast y, flaw jest taki, że y, koleś y, uważa, że szczury do niego mówią i <coughs> mówią w imieniu imperatora, więc jak szczur do niego szepcze, to tak naprawdę imperator do niego przemawia i mu mówi, to ma robić. Więc flaw taki dosyć, dosyć ciekawy, fajny. Y, no i myślę, że elegancko się wpisuje w całą stylistykę tego gangu. Że tak powiem, srogie piguły, Albercie. <głosy> Ze szczurami, gada. Oj, nie wyłączam. Ale dobrze, że ogryny tak wierzą, że jak na przykład Sierżan do nich przychodzi i mówi, że yy, coś tam. Zgodnie z wolą imperatora będziemy teraz szturmować, nie wiem, zasieki wroga, to ogryny myślą, że. Imperator temu sierżantowi powiedział osobiście, że mają turmować też wroga. I, niech I oni tak w taki sposób rozumują. <coughs> że... I niech tak myślą. <śmiech> Idziemy do kolejnego newsa, który tutaj jest... Tak, e... mały, mały news dla Śródziemia. Nowe modele po kilkunastu latach dla Easterlingów, czyli Armii Sprzymierzonej z Mordorem, która w filmach pojawiła się troszkę. No fajne modele. To jest na razie ten jeden, to jest drugi. Z nożykami? To trochę przy, przypakowani kolesia, nie? No, wojownicy. No. Także tak. Bardzo Władne. fajni. Wyglądają trochę jak ninja tacy, takie powiem, połączenie ninja z jakimś starym stylem. Bliski, Bliski Wschód właśnie hmm. z, z wojownikami ninja, nie? Bardzo fajnie no, z Asasynem, powiedzmy. powiedzmy. O, tak. Kolejnym newsem z 22 lutego jest komiks Marnous Kalgar, który jest nowym komiksem wydawanym przez Marvela, jakiś pierwszy numer w ogóle, no kolejna licencja sprzedana kolejnemu, e, Boże, na no kolejnej firmie. Ale to na... już od dawna się przymierzali do tego, że miał być ten, miał być Warhammer właśnie pod skrzydłem Marvela, wcześniej... Robiło to Boom Comics, a jeszcze wcześniej komiksy Warhammerowe chyba wydawali, Sami chyba. Y, jak wcześniej wspominałem, w takim bliźniaczym chyba magazynie w stylu White Dwarfa, y, troszeczkę na, na modłę 2000 AD, tam gdzie jest Sędzia Dread, mhm. gdzie po prostu miałeś i, i trochę i trochę jak magazyn komiks, który u nas był w latach powiedzmy 90-tych, wczesnych, nie wiem czy jeszcze istnieje ten... ten Coś innego magazyn, istnieje, inniak. bo ostatnio widzimy epiko, to samo co, co ten, co francuski heavy metal, czyli po prostu mieliśmy fragmenty historii pocięte, różnych, nie łączących się ze sobą, wydawane w jednym, w jednym piśmie. i Antologia. E, w taki, nie? Tak, takie antologiczne i w kolejnych zeszytach były dalsze części. Tak między innymi był wydawany ten Quest, to był to jeden z takich dłuż, dłużej idących komiksów w, w tym magazynie, nie pamiętam jak się nazywał natomiast Boom Comics wydawało komiksy w takim tradycyjnym formacie. Jakiś czas temu mieliśmy ten komiks, który zresztą był chyba do dodany do White Dwarf, a pamiętasz Szwagier tam byli? Numer zerowy był dodany, tak. Tak, Space Marini kontra chyba Iron Warriors, taka, taka... Jack Angela to... na pewno, a poza tym co było to nie pamiętam. I wiesz co, Zwróciłbym i pani... uwagę tylko na ten rysunek tutaj, hmm. że styl malowania twarzy i proporcji twarzy do reszty troszkę mi Roba Leifelda przypomina ale niestety stopa jest ubrana w power armor, więc nie wiemy, czy stopa jest narysowana dobrze, czy źle. Jakby była źle, to wtedy już na pewno rob life, bo A <grywka> co koleś ma, ten, ma taką stylową. Nie, wiesz co, on bardzo nie potrafił rysować stóp i nie lubił i rysował bohaterów w taki sposób, żeby w kadrze były odcinane stopy, albo żeby były w pozycji biegnącej, żeby jedno kolano zasłaniało jedną stopę, a druga stopa ginęła w, z tyłu, Jakiś jako taka, po prostu, kresa, tak. wiesz, taka, taki bananek mały, mm, mm. Y, y, żeby iluzję ruchu trochę stworzyć. No i facet tak. kompletnie nie potrafił w anatomie. Czyli, kompletnie. czyli, czyli zupełnie nie dla fetyszystów, tak? <laughs> Żaden nie, nie, jest nie, nie, nie, nie. Ta on... na pewno nie czytał jego komiksów. Co, co? No, robił, robił mięśnie na mięśniach po prostu. Spoko. Zresztą wpisz sobie, wpisz sobie jego ilustracje. Przebił się głównie tym, że miał taki totalnie inny styl. Mm -hmm. To było coś nowego wtedy, ale było też dużo rysowników, którzy później trochę jakby z niego czerpali, można by powiedzieć, ale robili to dużo, dużo lepiej, na przykład Todd McFarlane z od Spawna. On to robił, miał jakby podobną krechę, w cudzysłowie, mm -hmm. taki ten miał now, nowszy styl, ale robił to sto razy lepiej, jeżeli chodzi o warsztat, nie? Jasne. No ale dobra, y, będziemy mieli Madno Sokal nie jest napisane nigdzie, kto, kto to rysuje faktycznie, tak? N nie mamy nigdzie informacji. Znaczy, to, pewnie z... w komiksie jest. No w komiksie, nie, tutaj, nie bo jest. chodzi mi o to, że tutaj nie ma nigdzie napisane, nie? Nie, nie, nie, nie podejrzewam, coś. że moglibyśmy wygooglować i, i może w przyszłym odcinku się wypowiemy. Może nawet mi się uda przeczytać ten komiks w jakiś sposób. Magiczny sposób. Magiczny sposób. Yar. Arr! W <śmiech> <śmiech> erze cyfrowej wszystko jest w chmurze. W chmurze, tak. Stary, no. ostatnio na przykład czytałem komiksy na podstawie niezrealizowanego scenariusza y, do obcego trzeciego pióra Gibsona od Neuromasera. A w ogóle, tak troszeczkę y, abstrahując y, odnośnie Aliena, będzie gra wydana w stylu y, tego. Vermin Vermintide, Tak. Coop tak. dla trzech graczy. No, kilka dni temu wysyłają wam linka na czata, pewnie nie kliknęliście. A to może u Ciebie zobaczyłem. Na, może natomiast też się. też się nastawiam, też się Team, nastawiam tak, na tak. ten Dark Tide, czyli Vermintide ale w 40. Tak, tak, tak, no to. W Underhive To, to jeżeli wiesz, jeżeli nie będzie sobie. kosztowała ręki i nogi to no. może zakupię i byśmy sobie mogli postreamować nawet. Jeżeli ktoś, ktoś z naszych słuchaczy by też miał akurat ochotę, to byśmy mogli, nie wiem, tam w czwórkę pyknąć. spokojnie o, o ile mi szarpnie maszyna. Chociaż jeżeli nie będzie dużo większych wymagań niż Vermintide 2, to to Pewnie być. Pewnie Poza tym można zawsze zeskalować. Dobra, lećmy dalej. Bo tu mamy ten komiks. Marnus kalgar, oczywiście. No samo na Ultramarinsach znowu. No ale wiadomo, sprzedaje się, więc... Znaczy, podobno, podobno jest rage fanów troszeczkę, bo Kalgar własnoręcznie rozwala Lorda Czaszek i bardzo dobrze czyli kręsie, ciuchcie korna tak. no i bardzo dobrze, dlaczego? skakuję na górę hmm. i wyrywam łeb to znaczy, God of War style nie, nie, nie, nie jest to out of character no bo przecież w starym loży i to starym, to to przecież w był? edycji było że chyba przez cały dzień i całą noc bronił jakąś bramę przed orkami, po prostu orkowie szli przez 24 godziny albo coś koło tego a on ich wszystkich bił i zabijał wiesz co? Wszystko jest dla mnie, jeżeli chodzi o młotka, gdzie jest rule of cool i właśnie to jest to, że pięciu kolesi przez miesiąc trzyma, wiesz, trzyma właśnie jakiś most czy coś takiego przed tysiącami wrogów, co jest super cool, mega rzeczywiste, ale super cool. Jeżeli to jest pokazane tak, że, że trochę się musiał narobić, żeby, żeby urwać łeb tę ciuchci korna i on, z, z, wiesz, ob ten zniszczyć, to spoko, natomiast jeżeli to jest na zasadzie yy, próbowała mnie trafić toporem, ja odskoczyłem, skoczyłem na topór, potem na ramię i wiesz, jednym kopniakiem zdjąłem mu głowę i wrzuciłem tak, granat tak, tak. W... To nie wiem jaki jest wstęp do tego, tyje. widziałem tylko i wyłącznie z, zdjęcie tego kadru, w którym odrywa mhm. no i zeskakuje na ziemię i robi superhero landing i Bo wiesz, na, na, największy problem z, właśnie z bohaterami typu Mary Sue jest taki, że robią wszystko super, z taką łatwością Natomiast jeżeli bohaterowi naprawdę dajesz jakiś challenge i on wiesz, albo swoim sprytem, albo właśnie determinacją udaje mu się pokonać silniejszego wroga i tak dalej, no to wiesz, utożsamiasz się w jakiś sposób z tym bohaterem, więc jeżeli na przykład rzeczywiście to jest epicka walka, wiesz, która ma, nie wiem, dwie, cztery strony i jest, konkluzja jest taka, że dekapituje tego, tego tą maszynę i wiesz, i ją niszczy, to spoko, natomiast jeżeli to są dosłownie, wiesz, dwa ujęcia, hops, hops i wiesz, yy... Wielki Lord of War dostaje w pierdziel, no to... Mm. Jak przeczytamy do następnego odcinka, to się wypowiem. Poza tym zawsze jest tak, że nie wiem, gdzieś to wyczytałem odnośnie historii Warhammerowych, właśnie Games Workshopu, że czasami mamy, że jedna historia jest opisana na dwa różne sposoby. Nie? Mieliśmy to w książkach Horus Haryzji, gdzie ta sama, te same wydarzenia były opisywane z dwóch różnych perspektyw. Nie pamiętam, które te książki były, ale był taki duet książek, który właśnie... Jakby jednej... Thousand Sons i Prospero Burns. Chyba z tak, Państwa. chyba tak. tak I z i... też widzimy z kilku z taki perspektyw. Możliwe. W każdym razie, o, o, o, do czego zmierzam? Że zawsze, po pierwsze, te historie mogą brzmieć, te wydarzenia mogą być różnie opisywane, bo opisywane są z różnych perspektyw, to raz. A dwa, że weźmy pod uwagę, że pewnie to zdawali relacje ludzie, którzy przeżyli, czyli jacyś tam ludzie, którzy gdzieś siedzieli daleko, daleko, obserwowali, co robi Marneus Kalgar i oni byli w ogóle pod wrażeniem samej jego obecności tam i wszystkie historie, które on no, robił, na pewno, no zresztą tak jak z bohaterami się tworzą legendy, nie? Że koleś tak no, naprawdę tak, mógł. Nie wiem, do czego dążysz, ale to gra bardziej w w przypadku książki, natomiast w przypadku komiksu jednak pierwsze, co podświadome masz, no to, że to jest jakby... Yy, Jakbyś oglądał jakby, w film, co się tak. dzieje teraz. No, to, teraz no, zdokumentowane momencie. to, co się dzieje. Tak. Ale tylko chciałem zaznaczyć, że tak sami, wiesz, to może otworzyć jakieś takie nierzeczywiste wyobrażenie na przykład, nie? Dobra, leźmy dalej, bo za dużo siedzimy przy jednym komiksie i... i, i, i... No, no, no. O, dobra, jest. E, tutaj mamy... O tym chyba mówiliśmy, mi się wydaje. Tak, też, mówiliśmy. że... Tereny. tak, tak to mówić, Że przepakowali tereny Dobre, po prostu tak. i podnieśli cenę. Wytnę, to wytnę. A co? Cięż. Kolejny fakt, dom... że nigdy, nigdy nie wszedłem w te pudełka Killzone, teraz chyba też nie wejdę, ale samą książkę. A żałuj. bo ja mam na przykład, mam sobie... tu pudełko, jak się nazywa, World of są świetne tereny, plansza. Nie no, ja, ja, ja nie zaprzeczam, natomiast cały czas poluję i mam na Allegro zaznaczone, żeby mnie powiadomiło, jeżeli ktoś wystawi pudełko Crocs, Skulls, Boys, bo to był kill team orkowy, pięciu burnasów łamane przez lutasów i do tego terenki z Sektor Mechanicus. Więc bardzo fajne połączenie, bo ani jednego, ani drugiego nie mam, a bym chciał mieć. Dalej mamy, jak się nazywa, plateczkę Rumor i mamy kopytko, kozie lub końskie kopytko. Z jakąś blizną. Mamy jest taką brutalną podkowę dosyć, strzelam, tak. że albo to będą ci y, Blood Knights albo może jakaś kawaleria chaosowa, bo wcześniej mieliśmy y, y, tych Vanguardów, czy jak oni się tam nazywali, na no, tych totalnie zmutowanych, wiesz, y, skrzyżowaniu konia z krokodylem, takich trzech było, pamiętacie, wyszli do Archeona, jeszcze w, jeszcze w End Timesach bodajże. To mówisz o Warangardach? Tak, chyba tak. To co jest ich trzech pudełkach. Natomiast tak, być no, no, no. może być może będą chcieli zrobić też taką bardziej standardową kawalerię w sensie Warriors of Chaos. Tak jak byli tantami. maruderzy chaosu, nie? Chyba na koniec. Nie, nie, nie, nie, nie, bo byli, wiesz co, jeszcze wcześniej byli maruderzy oczywiście, ale to był bardziej taki szaf yy, lekka kawaleria. Natomiast byli też yy, Chaos Knights, to się nazywało bodajże. Miałeś no, tak. w pudełku pięciu ciężko zbrojnych tych chaosiaków, wiesz, w tych garczkowych hełmach z, z rogami tarczami, lancami i byli na takich koniach Niezmutowanych, ale wiesz, w tych chaosowych zbrojach, także że tak jak się to, jak średniewięciu... to logiczne, no bo jeżeli Warriorów zrobili mm -hmm. nowych, tak, no to całkiem no. Możliwe, że tych na koniach też by mogli zrobić. No. I jeżeli zrobią w tym samym duchu co Warriorów, to to jest spoko i trzyma się kupy. Warriorzy tak. są bardzo fajnym redesignem. Tak. Także strzelam dobrze. po podkowie i po tych bliznach na, na stawie tutaj. Jedna rzecz, tak, która była Bodnike to też jest bardzo, bardzo dobry typ, no mm -hmm. bo wiemy, że <klujna> robią całą linię wampirów nowych do Sigmara i jest praktycznie pewne, że... Zbyt chaosowo mi, no, mi to wygląda, to raz, a dwa, że jest to jedna rzecz, która jest napisana, że by zobaczyć to z dystansu, bo mo może rozmiar tego modelu jest zbyt duży i tak dalej, e więc to może by sugerowało, że wiesz, to jest jakiś duży model, może, jakiś, może zaczynają, tak jak... To, co mówicie, ma, jest jak najbardziej prawdziwe i, i prawdopodobne, ale może zaczynają od jakiegoś bohatera, który będzie dużym, przekoksowanym modelem, ja, ja mam jeszcze jeden strzał w takim razie. No, dawaj. Y Black Coach, nowy. Był, był taki model do wampirów, był taki. Był, był, był. Yy, był taki jakby diligence z katafalkiem. Mm -hmm. tak, tak, I on bustował bu tak, tak. armię. Więc może przez to, że to będzie duży model, to, to, to, to jest jeden z pociągowych do, koniów pociągowych do tego właśnie. <laughs> Konik, kurda, <nie> koniów. <laughs> koniów. Nie umiem Dobrze, mówić po polsku, zwłaszcza to... wieczorem. Dobrze, to z... yy, zobaczymy, co, jak te koniowe. <laughs> I to mogłoby też fajnie wyglądać, bo wiesz, pewnie zrobią, pewnie zrobią taki, wiesz, katafalk łamany na karawan mhm. z trumną z wampirem w środku, bo jakby na tym to znaczy, pewnie to I... będzie to, co teraz GW lubi robić, czyli taka dioramka. Jakby, jak jakoś, no, no no, pewnie tak. No wiesz, jeżeli te konie będą wielkości tych nowych koni sigmarowych, które są dosyć spore i będzie ich na przykład cztery albo, o Jezus, 6. Mhm. Plus ten powóz i plus tam na powozie pewnie będą jakieś, wiesz, jakaś obstawa w postaci tam szkieletów, czy jakiegoś nekromanty, czy jakiegoś gula woźnicy, czy coś takiego, no to rzeczywiście może być to spory model. No, zobaczymy niedługo, jak bardzo się mylimy. Albo, albo się nie mylimy. Lećmy dalej. Dalej mamy yy, chyba kampanię do Warcry'a, mhm. którą wrzucają. Jak ktoś lubi w narratywne grać, to zawsze darmowy content jest. A jak najbardziej, te skirmisze Warcry nadaje się do tego idealnie. I tam w, nawet chyba w podręczniku, z tego co pamiętam, było dużo, dużo zasad do prowadzenia kampanii. Nie? Dobrze pamiętam? To w książce Większość podręcznika to jest właśnie robienie kampanii. A no właśnie, no widzisz, dobrze, tak, tak. dobrze pamiętam. No ale tutaj mamy te zasady za darmożkę do ściągnięcia, więc jak ktoś potrzebuje, to hej, no my na razie z powodu tego, że nie gramy, to nie gramy w workaja, ale pewnie ja, ja będę chciał odświeżyć trochę swoją bandę i, i pograć sobie A, jak bo całkiem to się... fajnie, całkiem fajnie się grało. Bardzo przyjemna gierka, nie tak. Gierka. Aczkolwiek chyba nie wygram ani jednej gry. <śmiech> nie, nie udało mi się nigdy. Dobra. Wygrałeś tak. ze mną, jak grałeś glum z pajtami. A nie, raczej nie poruszali pół planszy na Tak, grę. tak, tak. Przepraszam, masz rację. Jak nimi grałem, to wygrałem parę gier, bo oni byli, ale to zależy od, od misji. Jak, jak miałem zbierać jakieś znaczniki albo zajmować coś, to faktycznie wygrywałem gry, ale tylko tymi skaczącymi tymi graczynami. Dobra, to, to o tym mówiliśmy o tych książkach, więc przejdziemy sobie dalej. Mm, nie, mówiliśmy nie, nie, mówiliśmy o tych akurat, nie mówiliśmy Nie, chyba, mówiliśmy. Ale, no, po prostu wydrukujmy okay. w nowych okładkach, ludzie kupią. Tak, no jest to przedruk, jest to. Fajnie to wygląda. Wiesz, słuchaj, ja uważam, że to nie jest aż takie złe, bo dla nowych ludzi jest to takie odświeżenie serii, takie bardziej jak to się mówi, mainstreamowo wyglądają te książki, nie? Jakiś koleś, jakieś kolorki i tak dalej, no nie wiem. Spoko. Natomiast znaczy, pytanie jest, wiesz co, dla mnie pytanie jest, bo w większości są to mm, początki jakiejś dłuższej serii, albo jedna z książek w jakiejś dłuższej serii. Pytanie jest, czy oni dalej to będą kontynuować, Wątpię. w jakiś sposób, czy na zasadzie masz tu zajawkę, a dalej mm -hmm. sobie radź sam. W Wątpię, w sensie, że jeżeli, jeżeli stary... mogę się wciąć, to tylko ta niebieska książka spełnia twoją regułę, którą powiedziałeś Night, Night, Nightbringer, Nightbringer nie... jestem prawie pewien, że to nie jest pierwszy tom tak, tylko po prostu mogę się mylić? Natomiast Hell's Rich jako taki nie ma. Nie, z nie, nie. nie. Są postacie, Hell's które się przewijają potem, na przykład w książce Spir of the Emperor, przewija się Celestial Knight, który był tutaj kolegą. Więc na pewno Jest to nie będzie na, na pewno to nie będzie kontynuacja serii, dlatego że masz numerki, pierwszą, drugi, trzeci numerek na górze i hmm. podejrzewam, że to będą po prostu wybierali książki, które Random są takie, tam. nie to, że randomowe, hmm. tylko takie wiesz, key books po prostu, to zapoczątkowało serię, było pierwszą z książką z serii, jedną chyba z lepszych moim zdaniem książek w serii z tych, które przeczytałem. No Hellstrich, no to wiadomo, Nightbringer nie znał książki w ogóle, więc ciężko mi się powiedzieć, ale wydaje mi się, że Okej. są jakieś takie to, to jest tego, ważne u... książki w całej bibliografii. przygody, przygody Uriel'a Ventrisa ogólnie. I tak, tak, no. że... wszystkie z Ventrisem podobały tak naprawdę. Okay. Które też są serią, nie? Także tutaj Szwagier też... Ja rozumiem, że je można jest... czytać jako... Można je czytać w oderwaniu od siebie, tak na dobrą sprawę. Można, no. Bo... Natomiast... się broni samodzielnie. Tak. Natomiast no, zostaje to, że jeżeli się wkracisz, no to resztę sobie dokoptuj we mhm. własnym zakresie. Już jeżeli jeżeli, innej... jeżeli co, coś, co możecie zainteresować tymi książkami, bo wspominałeś, że za każdym razem jak GW pisze czy rysuje o ultramarinsach to jest samogwałt, w tym przypadku ośmieliłbym się powiedzieć, że nie. Że to jest mhm. ukazanie ultramarinsów w taki sposób, że mogą być kul. Cool. Główną jakby cechą definiującą Ventrisa i jakby napędzającą jego perypetię jest to, że koleś w pewnym momencie łamie kodeksa startes, co dla ultramarinsów jest no, anatemą, bo ich primarcha napisał I może dlatego ta książka Ci się tak bardzo podoba, albo książki z nim się podobają, bo nie są nudne, nie są stampowe, nie są... Sp... No bo, bo bohater ma wady. Tak, To dokładnie, jest pierś, dokładnie. To pierwsze, z czego wewnętrz. powinieneś wiedzieć. Twój bohater ma wady, żeby mhm. by, by, mógł być z czegoś konflikt. Jasne, nie jest, ma konfliktu, nie, nie ma dramatu. Ja nie się tak. zgadzam, tego właśnie mogło być ciekawe. Zresztą to, co powiedziałem o okładkach, akurat się sprawdziło. Doczytałem tutaj. The covers are bright and eye-catching, designed to fit size. other science fiction and fantasy classics on Bookshelves Everywhere. Czyli zaprojektowaliśmy te książki tak, aby były jasne i łapały, przyciągały wzrok, żeby pasowały na półkach we wszystkich księgarniach obok innych Postawcie książek. Postawcie sobie obok Artura to. C. i tego Roberta Heinline. <śmiech> to, to, to, to, ten sam kaliber ogólnie, <śmiech> ogólnie ten ogólnie to co szwagier napomknął że w większości z tych książek można powiedzieć, że któryś z głównych bohaterów robi duży fuck up i, po, i potem próbuje go wyprostować I to jest jakby oś fabularna książki prawie Master każdy trochę z... tak sorry, no, nawet jak masz nowelkę Assault on Black Ridge czyli jakby fabularne tło do tego pudła co kiedyś mm -hmm. wyszło no to tam y, bardziej głównymi bohaterami są sierżanci poszczególnych oddziałów ultramarisów, natomiast jest Sicarius ważną postacią i chodzi głównie o to, że koleś przegina ze swoją pychą, pewnością siebie. tak? Porywa się z młotyką na słońce no i próbuje załatwić orków jednym szybkim uderzeniem, a orkowie jemu spuszczają w pierdol, no i na tym się to zasadza. Ale od razu jest ciekawiej niż jakby było, że Wszystko poszedł wygiwali. tutaj zabił tylu orków. Poszedł hmm. tam... Y wyciągnął granat, zabił 50 orków, potem rzucił granat. Teraz Zableczkiem zabił 10. Jak mogę jeszcze troszeczkę zrobić takiej, takiej dygresji, teraz czytam książkę Brutal Cunning, książka o orkach ogólnie, nie? I jest opisane, jak, czy ogólnie orki spadają na świat admechu, no i jest fajnie opisane przez cały rozdział, jak koleś budzi się, wiesz, princeps budzi się i mówi Jezus Maria, ile lat byłem w uśpieniu, w końcu jestem w swoim odrestaurowanym y, tym Warlord Tytanie. Wychodzi, wiesz, wychodzi z hangaru i mówi, że kurczę, mam nadzieję, że zdążą otworzyć te drzwi, bo jakoś rzeźko idzie ten Warlord Titan, no wiesz, wychodzi z hangaru, tutaj zebija jedną jakąś tam orkową artylerię, tu jakiś, jakiś, jakiś battle wagon i nagle w oddali te. No I jest ciekawie, tak? Ale on tak zapowiada się, że o Boże, wyjdzie World Titan, zacznie rozpieprzać orków, nie? Ale tak z reguły mam takie coś, że przewracam, patrzę, kiedy się rozdział kończy. mówię, o, zaraz coś się stanie. No i wychodzi, widzi jakieś władowania energetyczne 60 km dalej, nie? Tak, co to za władowania? Nie wiemy. I nagle jest takie, że taki wielokropek się pojawia, ocknął się. Patrzy no, przez wizjer i, i nawet swoimi tam auspeksami, czy tam jakimiś innymi wizjerami. Nie widzi, co jest przed nim, widzi tylko kupę złomu. Co się stało? <grym> Badmosek teleportowali... Gar y y y y Boże, mega garganta przed niego, kilkanaście metrów przed nim, nie? I tak, o, zaczęło się robić ciekawie. Także... No to w Hell's Ridge też jest dobry pojedynek pomiędzy właśnie Warlord, Titanem, a Gargantem. No, bo tam się dużo dzieje. Nie tak, będę tak, tak. spoilował, nie będę spoilował, ale tam też jest... Ja też, już więcej nic nie mówię, ale wiesz, po prostu ten, właśnie to, co powiedzieliście, nie? że jest, jest nudno, to, o Boże, Ultramaniście, się tam w ogóle Space nie wyjdą i zaczną nawalać, i nagle spodziewasz się tego samego od Warlord, Tytana, i nagle plup, Wyskakuje mega gargant i zaczyna się dziać we Dobra, lejdźmy dalej. Mamy kolejny news. Dosyć kontrowersyjny news, moim zdaniem, bo. czy kontrowersyjny, no to nie jest żadna kontrowersja, bo w sumie nie znam do tego, jeśli nam to nie pasuje. Ale Magic the Gathering, Warhammer 4000 pojawi się w Magic the Gathering w jakimś specjalnym dodatku, który nazywa się Universes Beyond. W którym nie wiem, czy będą też jakieś inne uniwersy, ale zakładam po liczbie mogiej, że tak. I będzie to jakiś pack kart, czy wersja kart, no nie wiem, już dawno nie ogarniam Magic the Gathering, więc nawet nie wiem, jak to będzie rozwiązane, w jaki sposób Space Marini mieliby się pojawić w świecie tak naprawdę D&D, nie? I, I coś robić, czy to będzie jakaś mieszanka, czy mogę po prostu... strzelić, wiesz co, mogę strzelić, że jest to próba tak jak firmy spożywcze robią limitowaną wersję jakiegoś batona. Mhm. Jak dany smak się sprzedaje, to go po prostu puszczają w stały obieg. Mhm. Ja myślę, że to będzie to samo. Puszczą, no dobrze, jakiś, ale myślisz... puszczą jakiś pakiecik, kart. Jeżeli ludzie to zaczną łykać i będą chcieli więcej, to może zrobią jakąś grę w stylu Magic the Gathering po no prostu No właśnie, tylko właśnie o, o, o, o co mi chodzi? Czy to będzie po prostu karty z grafikami czterdziestkowymi? Co nie miałoby dla mnie w ogóle sensu. E, mieszać tych dwóch uniwersów walczących przeciwko sobie, czy to będzie jako dodatek na zasadzie, że okej, okay, na zasadach przez producenta i w ogóle wszystko zostaje Medica, tylko postacie, postaci są czterdziestkowi. Wiesz, o tym mi chodziło. Raczej nie? to drugie. <śmiech> Raczej to drugie wydaje mi się, zresztą tak jak więc jak było z manszkinem tak? No bo też ogłaszali parę lat temu już, że wyjdzie manszkin 40K. Tak. No i wyszedł i jakoś tak bez echa. Nie, nie słyszałem, żeby dodatki wychodziły czy coś takiego. Tak, tak, dokładnie. Poza tym... Sądują rynek, tak? Wchodzi do mainstreamu. To jest kolejny element jakby wchodzenia do. Mieliśmy ostatnio no jakiś, tak. jakiś czas temu karciankę Warhammer Champions, nie wiem czy kojarzycie. Nie, były te karty, karty kolekcjonerskie, apka chyba nawet do tego była, i to też jakoś tak ucichło. Nagle te karty były dodawane do White Dwarf'a czasami, można było sobie kupić takie boostery, jak właśnie Magica i tak dalej, i nagle prrr, cisza, nie? Więc może próbują to zrobić z 40. -ką. Kiedyś była masa no, karcianek przez do 40, nie? Także mhm. to już się pojawiało. Wiesz co, może to jest właśnie dobrze. problem, że była masa karcianek i ludzie już są tacy trochę apprehensive. Pod tym kątem, że. Podejrzliwy. Yy, tak. Wiesz. No dobra, to jest kolejna karcianka, którą będą saportować przez pół roku, a nie. potem gącie się wszyscy, nie? To. No może, może tak być, może tak być. Zobaczymy co z tego wyjdzie, ani mnie to ziemia, ani parzy, jest chęcią zobaczyć jak się to rozwinie. Magic ogólnie jest bardzo dobrą grą po prostu, tylko że jest jeszcze bardziej chyba niebezpiecznym nałogiem niż 40, bo tam wystarczy po prostu wydać pieniądze i już możesz się bawić, a u nas jeszcze trzeba wydać pieniądze i coś jeszcze z tym zrobić, więc masz jakąś kreatywność. W Magicu niestety tej kreatywności brak, moim zdaniem. Poza znaczy, tym... u nas, wiesz, to hobby ma jakby kilka elementów. Tak, masz składanie modeli, masz malowanie y ich i masz później grę samą w sobie y i plus do tego masz rol lore. Y poznawałem ludzi, którzy w ogóle się w Warhammera nie bawią, ale uwielbiają uniwersum, czytają książki, y y wiesz, grają y w gry, y oglądają jakieś animacje, ale w życiu figurki, wiesz, w, w rękach nie I nie mieli. planują. I nie planują ich mieć. Ma, znam ludzi, którzy głównie grają, bo ich jakby aspekt y, stricte y, wiesz, kompetytywny interesuje, a lore tak, y, wiesz, no, żeby wiedzieć co jak, co kto z kim, ale żeby zaczytywać się w książkach, to nie bardzo. Nie? Dobra, lećmy dalej. <kluzm> no i tutaj mamy model Sigwalda, który omawialiśmy wcześniej, ale w tym razem dali model Sigwalda sześciu malarzom, Przejdziemy sobie przez nich wszystkich i trochę się poślinimy na niektóre prace, bo dali je, przynajmniej dwóm, dwóm osobom, które znam i, i wiem, jak malują, że malują fantastycznie, no i dali im, żeby po prostu poszaleli. Pierwsze to mamy Winca Venturella, który jest takim guru trochę o, o, w ostatnich latach warhammerowym. Jak mówisz po polsku, to odmienia. Winca Venturellę. Venturelle, boże, dobrze, panie purysto-językowy. Wins Venturella, tak jest napisane, więc tak czytam. No. <śmiech> nie chcę, chcę po, pokazywać. i płaszcz tutaj dla mnie. Tak, płaszcz, ja Czy płaszcz jest taki tej... ser, wiesz, powiem ci szczerze, że spodziewałbym się więcej po nim. Uh, natomiast tak. Starca... Może, właśnie, może właśnie o to chodzi, że jest, jest dla mnie jest dość. Jest okay. dosyć fikuśny, ale też nie taki przekombinowany. Wiesz, nie wiem ile czasu miał na to, nie? To, też jest, to też jest coś. Natomiast Kliczne blendy. Tak, powiedział. blendy są fantastyczne, wygląda to świetnie. Może, o, może no i dobór trochę. kolorów. Nie? No i fajnie, że te kolory powtarzają się na podstawku, nie? że ten niebieski jest tutaj jakoś mhm. odbity, fiolet też. Ostatnio Vins w ogóle krytykował moje prace tego bonuspadów i właśnie zwracał uwagę na kolory. Widzę, że on robi dokładnie to, o czym mówił. Nie? Jak to się mówi, że his preaching, czy coś tam, jak jest, mówi się, nie, że, że... Practice what you preach. Że, tak, właśnie, że he practices what he preach, no, że, że, że, no, że, że robi to, co mówi. Tu mamy zbliżenia, no blendy są fantastyczne, rozjaśnienie, super. Te I kamienie tu, szlachetne na tarczy są ładnie zrobione też. Fajnie, no. I też zachowany jest ten, ten, ten, no jak to się nazywa, kąty, nie? Że... Nawet, nawet metal jest też zabarwiony troszeczkę, żeby się kleił. Czy tak? ja to w ogóle jest to... monochromatyczny, srebrny, hmm. tylko taki niebieskawy. Nie? No to wszystko w no, metalik metalik metalu zrobił, nie? Także to, to, to jest technika sama w sobie jest jakimś arcydziełem zawsze, nie. No dobra, dalej mamy Colin Ward. To jest koleś, który jest chyba z ekipy Shopu Workshopu. Nie? To jest autor kodeksów. No i. To no i jest chludnie prosto. No, no tak, to, też jest, na, też to, jest, na plus. to jest ładnie pomalowany model po prostu. Nie, nie, nie, nie, nie będę się roz, rozpuszczał tutaj. No puszczy. tu nie ma się na czym rozpuszczać. To jest po prostu model pomalowany na tabletop'a na turniej. No tu nie ma... jedyna jakaś o, finezja to jest... Trochę bardziej niż tabletopa serde, bez przesady. No kamyczki zobacz chociażby. Tak. No właśnie chciałem powiedzieć, że to jedyna rzecz, z której zostało przełożone jakieś serducho tak naprawdę to jest, są kamyczki. To... Rogi, rogi też są z blendem. Po prostu rzetelnie, rzetelnie zrobiony model, koniec. Tak. Tak. Bardzo, znaczy ładnie zrobione. Nie, nie, nie, nawet nie powiem, że bardzo ładnie. Po prostu ładnie, schludnie, czysto, yy, tak. Ale bez, no bez polotu, moim zdaniem. Podstawek jest fajnie zrobiony. Nie wiem, jak wygląda oryginalnie podstawek tak jeszcze. Tak, naturalnie na tym... wygląda ten podstawek. Tutaj, tutaj jest dużo fajniejszy podstawek, moim zdaniem. Natomiast tu no nie jest źle, nie? E, dalej mamy Andy Wardle. To też jest dla mnie znane nazwisko skąd Nie wiem, skąd Na no, ten nazwisko. Koleś nas... ileś razy wygrał tego. Slayer a, A, ok. No, to widać po pancerzu właśnie. To się tu, jest, no. tu jest kolorystyka oryginalnego modelu utrzymana. Do jeden do jednego praktycznie. Tak. tak był pomalowany ten oryginalny model. Oczywiście <trym> tu jest bardziej fikuśne, jeżeli chodzi o technikę, ale jeżeli chodzi o sam dobór kolorów, to jest dokładnie tak. No, o, o, o ile się założymy, że tu ani jedna farbka z Citadel nie została użyta. No, może tak, może nie. Może wash jakiś, no nie bądź już... <grym> może, może, no... Black jest Black, podkład w sprayu. Nawet, tak. <grym> może być, ale to, to nie jest wyznacznik niczego tak naprawdę. No można nawet z chujowymi farbkami coś fajnego zrobić, jak ktoś wie co robi. Zauważ się, że... Y, tra... Poczekaj, jakbyś cofnął, mhm. pokazał mi podstawkę jeszcze, wygląda. No. Okej, okay, tak wygląda podstawka i teraz to następne. No... Zastanawiam się, czemu jakby zbroja, nie, nie, nie następny model, tylko następne zdjęcie. Mhm. Czemu zbroja odbija kolor taki żółto zielonkawy od dołu? No bo okej, okay, metalik odbija kolory swojego otoczenia, mhm. więc wnioskowałbym, że podstawka by była bardziej żółta. Mówisz o to tutaj, się ten obszar, tak. tutaj jestem w dole. Znaczy, wszystkie wszystkie tutaj elementy to, pancerza zauważ, że No, są... wygląda jakby tam trochę piachu powinno być, ale może wiesz. No, jak Metal nie jest prostą rzeczą, więc może to akurat... No dobra, w... przekonałeś mnie, chujowy model. źle pomalowany. <grym> źle pomalowany. się odbija. Dwa na 10. Dobra, mamy Petera Harrisona. Petera Harrisona, który przerobił ten model, totalnie go przebudował, przekonwertował i zrobił z niego wampira. wampira. No, ładnie. I, i, no, ciekawe. Ciekawie to wygląda. Nie powiem. Ciekawe, czy też ma gołe, gołe poślady ten wampir. No właśnie, nie ma 360, nie można zobaczyć najważniejszego. E, może on łap... zabudował jakoś Green Stuff'em. Ale samo malowanie jest takie sobie po prostu. Znaczy, poprawne malowanie, jakieś widzisz, trochę mnie trochę nie rażni, że w takich pracach, które chcą promować i w ogóle obok właśnie Vince Aventurelli i, i sama lenza, który zaraz tutaj będzie, masz malowanie takie, że jest aerografem, zrobione rozjaśnienia i ciapki innego koloru są jako, wiesz, spot highlight. no To mi to trochę. Wcale, ale może też właśnie o to chodzi, żeby pokazać, że to nie są modele tylko dla super high-endowych malarzy, ale jak okay, jesteś dobre. poprawnym, dobrym malarzem, który umie tak jak tutaj to też może szmalować. Okej, też no wyjdzie, dobra, to, to rozumiem. Fajnie, tak? rozumiem. Tutaj robotę po prostu robi konwersja. Tak, tak. Ta konwersja Bardziej jest Bardziej niż malowanie. No, konwersja no. jest naprawdę fajna, tak. To, to trzeba przyznać. Dobra, dalej mamy kolejny mega wypas. Richard Gray. Gdzie nawet na tarczy mamy wypolerowaną tarczę, wyszlifowaną z dodatków i zrobione jest jakieś. jakby od Riana Kreja. Tak, Taki tak. I jego twarz Taki tutaj młoda. Bardzo fajnie pomalowana. Znaczy, ciężko stwierdzić, czy jest ona ładnie pomalowana, natomiast widać, że jest masa detali tam, tak? I widać, że dbałość jednak tam poszło w cholerę szczegółów. No i miecze miecz są błędnie pomalowane, moim zdaniem. Też jest on metaliki w ogóle, ale miecz jest zrobiony obłędnie. Szkoda, że nie ma jakiegoś innego ujęcia płaszcza, bo widać, że na płaszczu też jest sporo roboty zrobionych w rozjaśnieniach, w faldy tak i tak no. dalej. Nie? No i ma... Ja... nie wiem czy... czekajcie, zwróćmy uwagę... nie, też ma ten płaszcz, on... wszyscy mają ten płaszczek taki. Czyli to jest taka mhm. przykrywka na dupę, nie? Czyli to mało przykrywać poślady teoretycznie, tak? Tak, to jest... ta, ta tkanina jest właśnie z chcesz, żeby Jeśli chce, żeby były przykryte. Jeśli chce. Dalej mamy sama Lędza. no właśnie to jest kolejna praca wiesz kolesia, którego oglądam na Twitchu, jak, jak maluje często. No, ma swój no specyficzny styl. No tutaj tarcza styl. jest, tarcza jest highlightem zdecydowanie. Tak, taki freehand na tarczy, no zresztą tutaj też był freehand na tarczy, to też nie, ma, nie, nie można powiedzieć, to jest po prostu małe dzieło sztuki tutaj stoi. Nie? Natomiast tutaj jest w ogóle, ja, ja strasznie lubię jego styl. Nie, to jest styl w sty... pod hasłem Fax nie? on po prostu maluje tak, żeby to wyglądało dobrze, z większej odległości, z bliska, widać każdy ruch pędzla na większości elementów, ale ogólnie model prezentuje się fantastycznie, nie? Tu mi się e... chyba podstawka najbardziej podoba ze wszystkich, okay. Taka, wiesz, Okej. taki spatynowany lekko kamień, naturalnie. Grimdarkowo trochę, nie? tak bardziej niż, niż mm. cała reszta mi się wydaje. No dobrze. Aha, tu mamy jakieś jeszcze zbliżenie właśnie na tarcze i na pancerz, więc na pancerzu no to, to jest to co mówiłem, nie? że widać jakieś ruchy pędzla i tak dalej, że to jest konkretnie tu ta, farba poszła. Czy mogę zaryzykować to, że hmm? bo Sigwald wiem, że miał tarczę, po prostu miał lustro na tarczy, Aha. w którym się robił przeglądać. I odbija Ogony. płonący zamek, który atakuje, nie? O, tak, ty. To jest właśnie, to jest no. chat. Ja nie wiedziałem co to jest, o. ale teraz Sigwald Sieg... miał właśnie takie w zasadach miał coś takiego, że jak wyrzuciłeś ileś tam. To chyba jedną turę stał bezczynnie, bo się po prostu, wiesz, pindrzył się w odbiciu swojej tarczy, wiesz, Ty, to może być, robił, może być robił to, no. kaczuchę i tak dalej. Mm. Yy, no natomiast no, tutaj jest właśnie czat, to co Szwagier powiedział, że jest prawdopodobnie jakieś tam płonące miasto czy płonący zamek, który, który tam atakuje i odbija się w tarczy. No, jest mi się, mi się, podoba mi się pieprzyk ara, a się tak, jego tak. blond, blond nie, nie, masz brudny monitor. No to czekaj, to br brud mi się raz króluje razem z obrazkiem. Zgój to w muchę. The future is now old man. <grym> Digitalne muchy. Dobra. Nawet brud jest w chmurze. <grym> brud w chmurze. Dobra, jedźmy na Sunday preview, bo tutaj z tego, co pamiętam, było coś, co chcieliśmy przejrzeć? Co chcieliśmy przejrzeć stąd? Coś chyba niżej było. Model tego lorda... Oh, tak. Tego Będzie w, się w, następnym tak, w następnym newsie. Będzie chwili. w następnym newsie, no i to też było zbiorcze zdjęcie orków, ale orków już omówiliśmy. Tak, omówiliśmy. Tak, tak, tak, tak, tak. Bierka, tak. Dobrze, to lecimy dalej. Mm -hmm. I tutaj mamy White Dwarfa, najnowszy White Dwarf, który wyjdzie. No i tak, mamy chapter Proof, który wyjdzie z całym White Dwarfem. 56 stron, książeczka ze wszystkimi punktami dla wszystkich frakcji, dla wszystkich jednostek, które do tej pory wyszły, się pojawiły, z, zaktualizowane. No i, i teraz tak, z jednej strony chyba fajnie, że coś takiego wychodzi, że coś takiego się pojawia i że będzie dodawane do Warfa, bo to jest jedyne, jedyne miejsce, w którym będzie to wydane w druku, nigdzie indziej nie będzie można tego kupić ani dostać. Natomiast mm, tak jak dla, dla, dla nas, dla casualowych graczy, martwi mnie to, że to jest Jezus, że to jest MK1 i to znaczy, że będzie co najmniej dwa w roku wyjdą. Znaczy, jeżeli mogę coś podpowiedzieć, po prostu hmm. jako casualowi gracze grajmy na power levele i tak, w tym tak, momencie tak, problem tak, przestaje istnieć. Dokładnie, tak. dokładnie, bo po bo to są power levele, tak? Że gramy sobie na... Na pewno, na pewno jest to po prostu pozycja obowiązkowa, jeżeli gracie często i gracie bardziej kompetytywnie, albo po prostu macie wewnętrzną potrzebę, bądź środowisko takie, że, że ludzie lubią być na bieżąco ze wszystkim, to na pewno jest coś, coś fajnego i Chyba dobrze, że to dodają do White Dwarfa, a nie, że trzeba to kupować jako osobny kodeks. Tak Ta książka z... za 100 zł. Tak jak trzeba było zrobić Ta. to poprzednio za właśnie 100 zł i mieć do 56 stron dorzucone jeszcze 40 stron zasad, które są wszędzie indziej. Nieważne. No, poza tym mamy co? Indexy startupowe. Nie, bo no... będzie właśnie o egzorcystach. A no. o egzorcystach to jest chapter marinesów, który. Był w loże od dawna, natomiast nie był jakoś strasznie rozwijany, a wyróżnia się tym, że to są sukcesorzy Grey Knightów, po pierwsze, mm -hmm. chyba jedyni znani, a po drugie ich jakby rytuał przygotowania do służby polega na tym, że każdy egzorsist musi zostać opętany przez demona chaosu i musi sam własną siłą woli tego demona wypędzić. Jest to bardzo kozacki motyw, który był tam gdzieś tam powiedzmy na peryferiach Flafu hmm. do tej pory, natomiast teraz wygląda na to, że zostanie rozwinięty i to dosyć mocno, jeżeli swój indeks dostają. Prawdopodobnie będą primariseni. w no, przeciwieństwie do ich tatuśków, czy Grey Knightów, którzy nadal nie dostali primaris modeli. Może w przyszłości, pewnie tak. I jak przewiniesz troszkę, to mają bardzo fajną rulę, rulę no, to... zasadę specjalną. O, tutaj. <śmiech> tak, jak, tak jak mówią tem, temu demonowi, co go wypędzają, że z mojej woli, z mojego życzenia odrzucam Cię. Tak? Mm -hmm. Za każdym razem, zbieram, <bieram> kiedy jest model, zbieram. tak, kiedy jest atak wykonany na unit z tą taktyką, niezmotywowany rzut wound 1-2 zawsze failuje, co potencjalnie może być bardzo mocne tak, na stole. Mm -hmm. I za każdym razem, kiedy model z tą taktyką straciłby mortal wunda, to ma 5 plus inwulna na mortal wund. Więc gdzie normalnie Cały nie ma invula na Mortalundy, tak? No, chyba nikt inny nie ma tutaj. Tak mi się okaże, że właśnie mortalundy są takie, że nie ma na nich nic. Dostajesz mortalundę i koniec. Tak? Także tak. Symp no, ciekawe. Dalej mamy battle report e, tych, znowu nie będę mógł powiedzieć, jak oni się nazywają. E, Osaya, Bone Reapers i Flashcord chyba? E, Bonecast Eternals. Bonecast Eternals. A, to okej. Okay. Nie, are Bone Reapers. No tak, no, ale nieoficjalna nazwa to są <laughs> Okej, okay, dobra. Bo to jest odpowiedź nagasza na, na Stormcast'u Sigmara. Tak? E, no i w ostatnim news do, do Adeptus Titanicus mamy pokaz nowego modelu, który ma się pojawić niedługo, czyli e, Warmaster Titan, czyli największy tytan, który już jest wielkością. I najbrzyższy. Jeszcze oni muszą być piękne. Nie wiem czy jest taki jest zły. Jezu, znaczy jest tak, mniej. jest większy na pewno od Warlorda, ale chyba będzie mniejszy od Imperator Titan, który jest największy w ogóle, no nie, no, w ogóle, w ogóle. Tego jest najmniejszy, jest ten, najmniejszy. Ten, ten co ma po prostu katedrę na, na, na ramionach. Ale on jeszcze chyba nigdy nie wyszedł y, poza tym starym, starą chyba... Mm, o Jezus, nie, jak się nazywał? Hmm. Dawny Titanicus. No. no, ten wcześniej, to no. się nie... To, nie, znaczy, to może że mówisz Epic, ale Epic o, właśnie, to był jednak co innego. Nie, Epic to była inna tak, gra, a... inna skala nawet, ale... Tak, tak, tak, tak, ale ja mówię, że chyba w Epic'u to był, to był jedyny system Warhammerowy, gdzie on się, um, Imperator Titan się mm. chyba pojawił w formie modelu. Możliwe, bo e, wiem, że były garganty i mega garganty, a Imperator Titan jest odpowiednikiem mega garganta, jeśli się, jeśli się nie mylę. Więc podejrzewam, że jeżeli był Mega Gargant, to Imperator Titan też pewnie był. Mógłby, być, no, no. pewnie byśmy mogli wygooglować. Wystarczy się Sisię zapytać, Sisi powinien napisać w komentarzu. Sisi, jeśli słuchasz, napisz w komentarzu. <laughs> Dobra, lecimy dalej. Mamy tutaj ciekawy model, nie mówiliśmy chyba jeszcze o nim, o tym modelu. Nie. To jest model z 1 marca, co prawda. I... Tadzio Norek, kanalarz zaprzyjaźniony ze szczurami. <laughs> <Tadzionarek>. <laughs> Nie, bardzo I... fajnie zrobiony taki brytyjski gentleman tak. z, z ery wiktoriańskiej ee, władca szczur, szczurów i najbardziej mi się w nim podoba właśnie ogonki. ten płaszcz, pod którym widać, znaczy musisz sobie wyobrazić, że te po prostu tabuny szczurów, które muszą gdzieś tam w tym mroku tego płaszczu być mm. i te ogonki wystające. On jest modelem no, do no, czego? No. On jest modelem do wampirów do do nowych, tak? Mm -hmm. by vampires, tak? Tak, tak. Także to nie jest jakiś model, który jest na przykład, on tutaj się pokazuje, Crash City, bo to jest ten sam klimat praktycznie, ale to nie jest do Crash City, to jest po prostu koleś, który będzie do nowej armii, e, nowy ziutek. Znaczy, strzelam, że z transcript City też dostanę jakieś zasady. Może... Dostaną, no, przecież, no w pudełku przecież masz Warhammer zasady. Tego, nie, nie, West, czekajcie, Silver Tower też. Czekajcie, czekajcie. W, w pudełku masz zasady. Do w pu Halo, w pudełku macie całą, cały buklet zasad do nich. Macie, jest napisane Age of Sigmar y, War Scroll, wszystkie są. No i już sprawa no. wiesz. No, yes, no. Jest, bo wiesz, jeżeli postawić ten model na przykład obok tej bandy Wampirów do Kazm, która była pokazywana, chyba tak. dwa odcinki hmm. temu się spuszczaliśmy nad tym, to hmm. też jest jak najbardziej na miejscu I w jednym temacie. Poza tym, jak nie macie ochoty, go używać jako bohatera imiennego, możecie zawsze z niego zrobić jakiegoś bardziej generikowego lorda, albo wykorzystać jako pole do konwersji swojego jakiegoś własnego bohatera, lorda, czy... Słuchaj, czy jego nawet dosyć łatwo z odrobiną Greenstaffu będzie można przerobić do 40 usuwając mu kilka tych szczurów, zostawiając mu jednego czy tam dwa główki, jedną lub dwie główki, przerabiając mu to futro na po prostu futro jakieś, Ee, mhm. Jakiś ładny bolt pistol mu przy, przyczepić, przetroczyć przy, do paska, usunąć mu te szczury i zrobić z niego po prostu jakiegoś chaosnickiego, właśnie jakiegoś wiesz, lorda, który gdzieś tam se stoi, łazi. Albo Bo... nawet imperialnego. Albo nawet imperialnego, bo road, też można. Rogue Tradera, no, no, no, no, no, no. Zakleić akuilami tam, gdzie uciąłeś głowy szczorów i... No, na przykład. Coś, możesz co robi mu, Games Workshop ostatnio fantastycznie. Możesz wstawić na jednym oku, że ma, wiesz, bioniczny jakiś tam dodatek. Coś, coś co takie... Games Workshop ostatnio robi fantastycznie to wydaje modele, które mają ogromny potencjał. Czy zawsze to robili, ale tak ludzie narzekają, że te modele są monopauzy i w ogóle, o Jezu, nic się z nim nie da zrobić. Kurczę, trochę fantazji, trochę ostrego nożyka. Odrobina Greenstuffu i, i, i, i mały Beatbox, i naprawdę można cuda robić z tych modeli. Jedna ehm. rzecz, która bardzo <kuh> mi pomaga przy deadgardach konwertowaniu. Mm. <kuh> e, Panik. Przymierzać na słucho części do Aha. siebie, patrzeć, jak będzie wyglądał, patrzeć na stronie GW, czy gdziekolwiek w innych źródłach wizualnych, jak on wygląda docelowo. I przed sklejeniem modelu, jeżeli chcecie coś uciąć, to ucinajcie wtedy. Jest dużo łatwiej ustawić sobie taki element na stole, żeby go przyciąć niż jakiś cały model klejony. A czyli w, ciąć w kawałkach, tak? Tak. Jeżeli na przykład ma, ma jakieś, nie wiem, mackę ośmiornicy na nodze, a ja wszystkie macki odcinam, mhm. to odcinam, wycinam tylko tą nogę, jeżeli ona jest osobnym elementem z wypraski mhm. i na tym etapie. To wycinam i wyszli, Chyba, że macie Dremel, tam, więc wtedy który... to już nie jest dla was żaden problem, nie? bo Dremelem tylko jedziesz i piłujesz delikatnie, spiłowujesz warstwa po warstwie i bezpiecznie w miarę to jest. Mam, mam zestaw 10 pilniczków o różnych kształtach, przekrojach, co no, też w pewności wystarczy, a mam większą kontrolę niż nad Dremelem, który wiesz, przez chwilę będę miał nieobecność mózgu i prze, prze, przejadę <grym> pół modelu, więc no, to wolę jest jednak to analogowe narzędzie. Battle damage. Battle damage, to są normy. No... Stracił pół torsu. O, gość gość ma udo i łydkę, ale nie ma kolana. Taki Basel czeka, czeka na NFZ. Kurde. Do tak. 40 mistrów, jakiego milenium czekał. Zawsze, zawsze ciąga na pole bitwy tą nogę ze sobą, bo jak zostawi, to zapomni. Nie miał tego kija, żeby w okno zapukać tam, w tej przychodni, tam nie wiem, gdzie to było. Trzeba... Tak, tak, tak. Ktoś kijał, kija ukradł i nie miał jak zapukać. Dobra, z 2 marca mamy Rumor Engine i mamy apteczkę, która wygląda mocno imperialnie. apteczka I już te chłopaki na czacie naszym tam grupowym, klubowym wrzucili, że taką apteczkę miał kiedyś medyk imperialnej gwardii, dokładnie taką apteczkę, tylko że zamkniętą. Więc to sugeruje, że pewnie to będzie jakiś nowy model medyka, co znowu sugeruje, że w jakąś stronę jakieś pojawią się nowi gwardziści. Coś w ten Może nowy komand skład do Gwardii, no bo chyba w ramach komand składu był medyk. Był w, w ramach komand Squadu, byłoby fajnie. Może o tego. Może pykną taką, taką mini dioramkę, jak zrobili do Herez Horusa, do tych do y, Solar, y, solar tak. Auxilia, Żeby hmm. ten, był ten taki bohater chirurg, jakby szef, szef chirurgów w ogóle Solar Auxilia Z, z tym, z, z takim. Takim stołem chyba tak, z Takim, przenośnym, no. przenośnym stołem mobilnym, chirurgicznym, i dwoma pomagerami, i właśnie takim rannym tym znaczy ja rannym ja bym żołnierzem. Liczył, ja bym liczył coś na, do, na, na coś do gwardii, ponieważ zwróćcie uwagę, że Gwardio od długiego czasu nie dostał żadnego nowego modelu. No mówię, że do Gwardii, tylko no to, w takim ujęciu. Tak, nie? tak, tak, tak. To ja, to ja jakby kontraargument tutaj dam i powiem, że <coughs> a Gwardia, a na pewno Kadianie nadal nie dostaną modeli, mm -hmm. natomiast idąc duchem tych modeli, które wypuszczali jako tam ekskluzywne na otwarcie sklepu mm -hmm. albo tam można kupić tylko w tym czasie, także to będzie medyk kataszańcy. Jest bardzo dużo szansa na to, bo Kadianie... I może też będzie inspirowany jakąś postacią filmową, tak? bo mieliśmy tą Higgs tak. tak, tak, tak Aliena tak, tak. jako ganerkę, tak. mieliśmy Karla no to Jaką jakby znaną medyczkę sanitariuszkę albo medyka sanitariusza? obydzie zrobili doktora Dulitl. Doktora nie była jakaś medyczna? Nie, nie, ona była, ona była. Mam pomysł. Kojarzycie, Alba pilotem. No, kojarzycie jeszcze, no, okay. macie w głowie jeszcze ten model, który przed chwilą oglądaliście? Jak go skonwertować na doktora Hausa z tą apteczką? Trochę tak, no można. No, laskę, nie, no. laskę jest poważna, tak. a brytolsko Albo zamiast tej laski mu dać, żeby właśnie tak torbę sobie niósł. E... Na ramieniu. Albo jeszcze, słuchajcie chłopaki, mam, mam taką dosyć kontrowersyjną, myślę, myślę kontrowersyjny pomysł tutaj. Co jeżeli Games Workshop nas zaskoczy? Yy, tak zupełnie nas zaskoczy mm. i to będzie primarisowy aptekarz? <głos> eee, nie ma? który jest yes. jednocześnie porusznikiem, Jest, oczywiście. Yes, jest, ale, ale, dlaczego, jest, sorry, ale dla, jest dopiero jeden. Dlatego, że, Powiem Ci, dlaczego to nie będzie primarysowy, dlaczego to nie będzie Space Marine. Dlatego, że Space Marine nie mają apteczek jako takich, tylko mają to nartisium na ręce, a, apteczki, a jedyne, jedyne apteczki, jakie były, to były w Gwardii, w Common Squadzie -Kadian. Więc bardziej prawdopodobne moim zdaniem jest to, że to będzie kataszański oddział, który będzie pasowo... Zygi, wiesz, że to nie wymagało dyskusji, bo to już rzad. Ja wiem, ja wiem, to tak sobie <laughs> myślę po prostu, że co by nie, prostu... tak, zgadzam się, że to bardziej, bardziej, bardziej śmierdzi gwardią albo tak, tak, tak, tak takim. Takim ludzkim, no. Nie? No bo nawet to nie są takie przyrządy, które Spaceman by wziął w rękę. Nie? Dobra, ja się jeśli dalej. Jeśli chodzi o modele medyczne, to wydaje mi się, że jeszcze coś było chyba nie w Blackstone Fortress, ale w Kill Team Rogue Trader, że w tej jakby drużynie Rogue Traderki była, Jezus, nie była medyczka, się... medyczka, medyczka taka, chyba. Była taka medyczka ze strzykawką bodajże, no. albo z jakimś okay. tam narzędziem. Coś takiego, no. Ciekawe. Mm -hmm. Zobaczymy. Już, nie, już niedługo pewnie. Albo za pół roku. No i o... nie, jeszcze nie ostatni news. Mamy tutaj coś, kolejny model, który można otrzymać za to, że się przyjdzie do sklepu. Jeden z takich modeli. Policzcie sobie, ile, ile Was kosztuje bilet do Warszawy, do jedynego GW w tym kraju i czy Wam się opłaca. Ewentualnie, jak macie może znajomego w Warszawie, to pójdzie. I czy w Warszawie was, to dalej to, to też jest ten. Kurczę, widzisz, mogłem, jakbym wiedział, to mogłem się przejść, jak kończyłem nagrywać swoje partie w zeszłym tygodniu. Tak, no widzisz. Bo wracałem Zaczy, ten, powiedziałbym sobie, ten poradziłbym ten, ci, żebyś, żebyś zawsze tam zaszedł, bo zawsze jest jakiś model, który dają, bo on się po prostu... Teraz już tak, zmienia. teraz już tak, tak. I, no, no. I jak wejdziesz, to powiedz, poproszę no, no. trzy dla kolegów z podcastu. <laughs> ci jestem, czy ci dadzą? <laughs> Dobra. Ale jest... właśnie, bo to jest na zasadzie, że wchodzisz i z marszu dostajesz, czy musisz kupić nie, chociażby, zobaczmy, nie nie wiem, to, to przez... to... nie, chyba model dostajesz. A, make a purchase of at least nie, nie, 100$. Purchase, dolarów, nie, purchase, żeby zrobić to. tak? A, żeby monetkę, aha. Tak, a... ale tutaj jest chyba... Nie, po prostu pop into a, your po local store to get one. Więc wystarczy przyjść i tak. powiedzieć: "Hej, jest 3 jak ciwa baba z Radomia." Tak, tak. Ale, ale jak byś spadł wydać... jeden, ale ja chcę 3. się tylko teraz czy to jest Na kolegi wink wink. się, czy my mamy 60 zł, 80 zł czy 100 zł? Podejrzewam, że mamy 100 zł, nie? Podejrzewam, że mamy 300 zł. Myślisz? Żeby to się mniej więcej chociaż pokrywało. No tak, w sumie 400 zł by było najbardziej, nie? 300 zł nie masz rację, 300 zł, no. 300 zł. No, okej. Okay. Dobra, weźmy dalej. Dalej mamy ostatni news z dzisiaj, kiedy nagrywamy ten podcast. Mamy news odnośnie nowej frakcji, nowego gangu, który nie jest gangiem, który był wcześniej w Nekromundzie. Przynajmniej ja nie kojarzę, żeby taki gang się pojawiał. Gang, mamy tu jego nazwę w ogóle? Tu, tu, tu, tu, tu gdzieś się pojawia, pojawia jego nazwa? Mercator Nautica, czyli The Water Guild. Tak, tutaj jest. Marketer. I to się moim zdaniem nie pojawiało nigdzie wcześniej, pozajawki Poza i to się nazywało u nas wozi wodowie tacy którzy Ach. przywozili wodę tak. z rok temu były zajawki jeszcze miała być gildia taka bardziej chyba kupiecka coś Nie na być... zasadzie mercantile guild czy coś mhm. w tym stylu e Fajne modele, powiem tylko, że przez to, że ten duży pan ma jedno oko i ma taki dobór kolorystyczny jak ma, to Infinite. mi strasznie wali, nie, wali mi tału, mm -hmm. Po prostu, bo ma biało, no, bo to, bardziej... pomarańczową wbroję i ma właśnie ten taki lekko obły hełm z, z jednym tak. okiem. A wiecie jakie ja miałem pierwsze skojarzenie, jak spojrzałem na ten model? Nie patrząc na kolory, tylko na postawę i to, co można, że ma na plecach coś takiego wielkiego. Big Daddy z Oka. Trochę też. Trochę, bo te, te, taki skafander nurka jest trochę, nie? Takie, takie buty wielkie. Trochę tak, taki... zwłaszcza te buty, zwłaszcza tak. buty. I pierwsze mm -hmm. skojarzenie jakie miałem to jest o, Big Daddy, gdzie jest mała dziewczynka? <laughs> I, ale e, tak. Wiesz co, myślę, że fajna konwersja by była na ogryna jakiegoś? E, zakładam, że w ogóle to jest ogryn w takim ciężkim pancerzu. Pewnie tak, pewnie tak. Albo no, jakiś inny mutant, nie? W każdym razie no, a... bardzo fajnie, że wyciągają z lor różne małe frakcje i będą robić z nich pewnie jakieś hangeronów czy coś w tym stylu. Wszystko, a... co rozbudowuje uniwersum, jest spoko. Dokładnie, tak dokładnie. Bardzo. I daje nowe tych... modele, które możesz sobie jakoś spożytkować, skonwertować. No? Tych, dwóch, tych dwóch typków spokojnie można by podejrzewam do mechanikum albo do gwardii jako, jako tech priestów wciągnąć. No. Lekko ich przemalować ich na, na te standardowe barwy czerwono-białe. Może główki może, wymienić. Tak, główki wymienić, może dodać, jakieś te, rides, dodać jakieś kalkomanię z, tymi, z, z symbolem mechanikum i zębatką. No i to wszystko, moi drodzy. To wszystko, co omówiliśmy z newsów. To by było na tyle. Um... Ja jeszcze powiem taką rzecz, która mnie pocieszyła dzisiaj bo tak jak już wspominałem, zamówiłem sobie ileś rzeczy od początku roku, no i w Deutschlandzie leżały na tle bardzo długo, mm -hmm. ale dzisiaj dostałem informację od Kryspina ze Stagrafu, że już jest wszystko oprócz Kill Team Annuala. Czyli już tylko na tą książeczkę czekam, natomiast czeka już w sklepie moja banda Kagras Ravagers, czeka Ork z Grotem, ten co, był, mm -hmm. co miał być ekskluzywny w sklepach, mm -hmm, ale mm -hmm. puścili go online. Także już tylko książeczka przyjdzie, ukradujemy się na paczkomat i będę miał nowe modeliki do malowania. No i wypas. A ty kupujesz Kilty Manual 2020 czy 2019? 2019. Nie było czegoś takiego jak Kilty Manual 2020. Dobra, okej. Okay. No tak właśnie stanowiłem. Patrzę na swoje 2019 i mówię, hmm, przegapiłem jakąś książkę. Ja sobie powoli, do dokompletowuję książki. Aha. Też pod koniec zeszłego roku na przykład dopiero sobie kupiłem Elite. Mhm. Czyli chcesz mieć Elite, Commander, Kilty Manual, Arena. No i ta na arena, arena, arena mnie w ogóle nie pociąga, bo to Aha. jest do kompetywnego grania. Aha. Natomiast killzone y sobie prawdopodobnie sprawia. No dobra, a parę ja mam, jakby, no co to można grać. Mam nadzieję, że też będziemy mogli sobie sprawić długo wyczekiwany kill team z Super Heavy. Ja Warhammer już maluję do kilku. Maluję go od trzech lat. No to jeszcze trzy i będziesz mógł złożyć Kill team. No, z, i, trzy modelowe. Na zasadach apokalipsy. Tak. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle z naszego kolejnego podcastu, który jest... Dobry, od... Wepnę się, ale Jasne. powinna być opcja albo scenariusz do Kill team, albo możemy sobie kiedyś własny kastomowy scenariusz, mm -hmm. jeżeli byśmy mieli właśnie jakiegoś dużego Tytana, no żeby był terenem. Terenem rozegrania misji Kill team. Znaczy, że był elementem znaczy, na, na, na grafie, drużyna, drużyna orków próbuje się wspiąć, żeby mu wsadzić w dupę stick bomby, a Space Marini muszą go obronić. A zaczynają na najwyższym hmm. poziomie. To byłoby fajne. Ewentualnie wiesz co? Mam coś parę zastrzeżeń. więc takiej... mam parę zastrzeżeń do tego pomysłu. Pierwsze zastrzeżenie jest takie, co robią Space Marini na Tytanie? Stali zdropowani z na tytana? Tytan jest, tytan jest krytyczny dla wysiłku wojennego na tej planecie i za wszelką cenę należy go bronić. Stoń, więc stoi, w garadze, stoi, on on stoi w garażu, a on nie działa. Stoi w garażu. Słuchajcie, drzwi, mam wycinarkę do styroduru, mogę teraz wyciąć drzwi jakieś zdobne, że tak powiem. I możemy sobie zrobić drzwi, które będą na elementem terenu. Będzie trzeba się do nich dobić. Orki będą musiały do nich dobić albo jakieś tam Nightlordsi, czy jakieś inne nurgle. Można pomyśleć. Wiecie co, można też zrobić scenariusz na zasadzie Dreadnought albo coś takiego, mm -hmm. którego team musi albo jakaś większa maszyna, nie? Mm -hmm. y po, po, po, I trzeba go ubić, po prostu. Kill team musi go ubić jakimś specjalnym ładunkiem, podchodząc od akcji. Musisz robić port zasad czterdziestki, przeliczać mm. punkty. Nie, nie, nie, wystarczy, tak że zrobisz tak tak. zasadę taką, że podchodzisz, musisz, jakaś postać wykonuje akcję, czyli podkłada ładunek, nie? I na przykład No, to przykładowo, na studiu, nie? nie? I na przykład Dreadnought ma tylko dwa, dwa razy close combat weapon, żeby nie było tak, że, wiesz, uciekasz i po prostu walisz z Katarynki w nadchodzący Gilt no. Team. Można by to jakoś, wiesz, usiąść przemyśleć. Yy, nie wiem, czy w Herezji nie ma takiej w ogóle gry, tylko że ona jest na tam na kilka tysięcy punktów, że... Yy, bierze się super heavy albo jakiś duży pojazd, który jest, który jest celem misji. Po prostu ce całym celem misji jest rozwalić to. Na przykład masz Blade'a Legionowego, znaczy nie Baneblade'a, tylko Shadow Sorda czy coś takiego. I całe clue misji to jest to, że jedzie konwój z tym jednym super heavy czy tam jakąś inną maszyną i druga strona musi go po prostu zdjąć to jest tyle. No, to takich misji jest masa. To, masa to jest, można zrobić. no, warunek, wiesz, warunek jakby zwycięstwa misji, nie? Można zrobić, wiesz, ciuchcie, która musi przejechać, bardzo powoli przejeżdża mm. i trzeba rzucić jej tam kłody pod nogi albo małego grota z, z belką czy coś tam z tym. Wszystko można zrobić. I Musimy tylko zacząć grać, musi się zluzować wszystko i musimy zacząć grać yy, i, i będzie dobrze. Sądzę, i możemy wykorzystywać masę pomysłów. No. no, mieliśmy ten epicki pomysł przecież zrobić z wielowątkową tak. grą. No, yy, czekamy, nie? Zrobimy to. Podajże trzydziestkową z SISIM, nie? Titanicus plus rozgrywka trzydziestkowa. A, pamiętasz? no tak, Arena Imperialis i to, i to, i tamto. No, jasne, jasne. Tak, tak, tak. No, no to kiedyś może się zrobi. zrobi. Napisze się do tego jakąś fajną historię, scenariusz. i. Dobrze, moich zdaniem. Zrobię jakiś epicki e... raport. Moi drodzy, dziękujemy Wam bardzo za uwagę i za czas spędzony z nami. Mam nadzieję, że takie nasze przeglądy newsów, nawet po czasie, są dla Was ciekawe pod kątem naszych komentarzy, jakie tutaj dorzucamy. No i cóż, zapraszamy do następnych odcinków. Widz... Słyszymy się mniej więcej za miesiąc. I chyba tyle, nie? Mhm. Panowie, macie coś? Zachęcamy co? Zachęcamy jak zawsze do rzucania nam jakichś tematów na potencjalne przyszłe odcinki, kiedy już się trochę sytuacja uspokoi i będziemy mogli wrócić do starego formatu prowadzenia odcinków. W zeszłym odcinku zostało rzucane kilka pomysłów, jak macie więcej to rzucajcie, spróbujemy część z nich wybrać i, i zrealizować w przyszłości. Dokładnie. No cóż, Stajcie, malujcie figurki. Tak jest. Slay the Grey, jak to mówią na tym... Y... Trapped de plastik. <grywa> no cóż, y... tym moim akcentem żegna się z Wami Zygmunt. Vincent Pager. Na razie. Na razie. Cześć. Borum -cum -cum -cum -cum -cum.